Witamy bardzo serdecznie w 30. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ze mną będzie Jacek Kaleta. Witam wszystkich. Rafał Radomyski. I ten odcinek, jaki wszystkie pozostałe, poprowadzi Christian Kender. E, dobra, więc cześć, cześć, cześć, cześć i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku e, mamy w ogóle dużo kontenu dla Was przygotowany bardzo dobrze, my się cieszymy, Wy się cieszycie. E, mówiliście ostatnio, że nie mamy technologii, to dzisiaj pojedziemy z technologią i to dosyć mocno. E, jako temat główny, roz, e, powiemy dzisiaj sobie trochę o tych modach. Jak z pewnością wiecie, na Steamie e, wyszła mała afera, może nie afera, ale można wydawać swoje własne mody i sprzedawać je na Steamie. Dzisiaj sobie trochę więcej o tym powiemy i rozwalimy ten temat, więc ogólnie czy sprzedaż modów za pieniądze to jest dobry pomysł. I to będzie w głównym temacie i standardowo jedziemy po kolei, więc wiadomości ze świata, może niech otworzy dzisiaj Rafał. Eee, więc ja przygotowałem dla Was dwa newsy. Pierwsze to jest pytanie, czy, czy oglądaliście trailer Modwaxa z tego tygodnia, który wyszedł? Nie. Jacek? Jacek nie, ja, ja tak samo. Aha, no dobra, no to w takim razie musicie nadrobić. Ja w zasadzie słuchaczy też chciałbym odesłać do tego, bo się szykuje całkiem, całkiem konkretna gierka, bo w zasadzie cieszę się, że Mad Max nie został jakoś tam powiedzmy, że, że w poprzednich czasach wykorzystany temat na, na grę jakoś porządnie, dlatego, że yy, no teraz wiadomo, zdecydowali się na otwarty uniwersum i dosyć, no większe możliwości mają, tak, przy tworzeniu tej gry i zapowiada się to wszystko całkiem ciekawie, że będzie eksploatacja świata oczywiście na nogach, walki wręcz i to takie dosyć solidne. Wydawały się przede wszystkim te walki jeżeli mogę się na nich zatrzymać chwilę, to walki sprawiały wrażenie bardzo płynnych, tak? Pomimo, że jedna do drugiej nie była podobna, wykorzystywane były jakieś tam leżące na ziemi elementy albo jakieś finisze, uderzenie głową przeciwnika o ścianę albo tam go przewrócenie i kopnięcie na ziemi to wachlarz wydawał się ruchów dosyć sporo i jednocześnie bardzo fajnie była zachowana płynność, tak? nie było tutaj takiego efektu wiecie, z godowora, że yy, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach cały czas ta sama kombinacja i trochę, trochę jednak to się tam zlewało, tak? no bo powiedzmy, że, że wystarczyło minutę popatrzeć na, na tą postać i, i cały czas ona robiła to samo. Yy, samochody też wyglądają solidnie, przede wszystkim jest sporo możliwości na na kustomizację jest jakieś tam możliwość zbierania gratów prosto z pustyni, czy też jakichś wraków, czy, czy jakieś przyczepki, jakieś maski, żeby po tak. prostu coś tam sobie potem w swojej jaskini poprawić, polepszyć pancerz, czy jakieś dodatkowe, dodatkowe zrobić wyposażenie, uzbrojenie no i kurczę, przekonuje mnie to wszystko ale dodatkowo trzeba przyznać że dosyć dynamicznie wygląda no bo można by stwierdzić, że wiecie pustynia będzie takim tematem trochę monotonnym i trochę nudnym tak, że, że jechać sobie po pustyni fajnie nawet 200 na godzinę i tak nie czuć tej prędkości i, i ogólnie to wszystko, że mogłoby wypaść słabo ale udało im się to zrobić Tak, miałem wrażenie, że, że, że trochę są powytyczane jakieś trasy ścieżki na tych na tych polach, które tam były zaprezentowane. Ciekawy jestem, jaka tam jest swoboda ruchu. Czy, czy nie jest tak, że po prostu jest jakiś w miarę szeroki, ale jednak tunel pomiędzy jakimiś tam, załóżmy, górami, zmontowany? Oraz jak to w ogóle ma wpływ na no, zjechanie z jakiejś, powiedzmy, częściowo ubitej drogi na, na, na piasek. Tak? Czy to faktycznie można eksploatować, czy nie? No bo to jednak teren będzie duży, tak? Myślę, że, że spokojnie mogą, mogą zrobić rozmiar tej pustyni taki jak w GTA 5 albo nawet trochę mniejsze, a i tak będzie wszystko w porządku. Tylko żeby, żeby tam się dało coś zrobić. Nie wiem, nie wiem, co Wy o tym sądzicie, bo tutaj trochę chyba jest mniejsze pole do popisów, jeżeli to jest sama pustynia. No i jakieś bazy tam, jakieś góry. Aha, ja, ja za bardzo tego y, nie widziałem właśnie, to sobie odpalam teraz. Yy, widzę, że szykuje nam się y, takie GTA GTA trochę z. Y, na pustyni chyba, tak? No tak, ale właśnie tam jest to cały czas pustyni no, Przynajmniej nie będzie problemu takiego, jak w Wiedźminie, że wiesz, że jest trawa gorsza niż obiecali na początku <śmiech> i wielki hejt tak. w internecie. Yy, mm -hmm. Tak zachęcamy do akcji, żeby nasiona trawę wysyłać do, do REDów a już wysyłałem, chyba trzy paczki poszły no myślę, że może jeszcze więcej pójdzie no ja planuję kupić 20 kg ziemi na działkę w przyszłym tygodniu, to im trochę odsypię z głodej rury akurat natomiast, natomiast no tutaj monotonność na pewno jakaś będzie, no ale taki już jest ten klimat, tak, jest wasteland jest, jest yy, po prostu tak to musi wyglądać, tylko no żeby, żeby dało się korzystać z tego terenu, no bo też wiecie Wyjechać na piasek, technicznie rzecz biorąc, no jest ciężko, bo samochód się powinien zakopać i, i ogólnie dziwnie to powinno wyglądać, ale z drugiej strony ograniczyć ten teren do jakichś dróżek tylko, no to to też wielka strata, nie? E, tak, e, powiem Ci właśnie, że sobie pojechałem trochę po tym tra trailerze, z, r, robi to wrażenie, naprawdę ten e, nowy Mad Max robi wrażenie, kolejna licencja filmowa w grach robi to wszystko dobrze zobaczcie, że to jest Warner Bros czyli chłopaki od Shadow of Mordor też na licencji filmowej robią kolejną grę Fajnie to wygląda, dobrze graficznie w ogóle to wygląda i słuchajcie, no to już we wrześniu wychodzi, więc nie tak długo będziemy musieli na to czekać i wszystko wskazuje na to, że to może być naprawdę ciekawy tytuł, faktycznie to takie GTA trochę na, na pustyni, może trochę do, no, no może Borderlandsy to nie, ale, ale, ale fajnie to wygląda z trzeciej osoby, wyścigi też Fajnie, fajnie, fajnie. Powiem Ci, że będę sobie patrzył na ten tytuł więcej i, i, i dowiadywał się, co, co tu się dzieje z tą grą dalej, bo wygląda obiecująco. Naprawdę wygląda obiecująco. No, o, tak jest. To, to tyle. Dobra, to jedziemy w takim razie dalej z wiadomościami. Ostatnią wiadomość zostawimy sobie później, Twoją, mhm. Rafale. Przejdźmy teraz może do mojej. To może będziemy w filmach. Czy widzieliście nowego Jory Dale, to zrobionego na Jokera? tego, wyszło jedno zdjęcie, e, nie wiem, czy się orientujecie, Jacek, powinieneś widzieć to na 100%. Tak, wygląda słabo. Sresztą o, wiedział, ale ja wiedziałem, że cokolwiek wyjdzie, to powiesz, że to wygląda słabo. Ja wiedziałem na procent. On nie wygląda jak, Jack, on wygląda jak ćpun, który pomalował sobie włosy na zielono. Nie, on wygląda moim zdaniem dobrze. on. on... No, powiedzmy. W jakimś uniwersum, gdzie tchpun pomalowany z pomalowanymi włosami na zielono, może być Jokerem, to będzie bardzo dobra Słuchaj, to adaptacja. Jest, no. To jest, to jest moim zdaniem Joker inny, inny niż to, co było wcześniej, tak? To będzie zupełnie inny Joker. Zresztą wiemy, wiemy jaki to Joker będzie. I dla mnie jest świetny. Zresztą zobaczcie, że on ma na jednym ręku ma uśmiech. W związku z tym wyobrażam sobie w jaki sposób on będzie się śmiał. On będzie sobie przystawiał po prostu e, rękę do twarzy. I dla mnie robi to wrażenie. Oczywiście to może trochę odbiegać od rzeczywistości mimo wszystko, ale wygląda to fajnie. I nikt by chyba z nas nie powiedział, że to jest Jared Leto, bo dla mnie ta, ta postać jest w ogóle do niego niepodobna. Ale to, to tyczy się charakteryzacji. Robi to wrażenie, Jacku, ja wiem, że tobie się jak zwykle nie podoba, ale ale no zobaczymy jak to w filmie jak w się skład to będzie wyglądało. Ja nie mówię, że film będzie słaby, ale no wygląd może mi się nie podobać, tak, ale może on zagra dobrze. No on to na to pewno zagra tak dobrze. Samo, no no. Jakiejś tam kariery filmowej to on za dłużej nie ma, więc no. Ale, ale wszystkie te jego role są raczej takie w porządku. Nie, nie można się przyczepić. A wiesz, a ja mam wrażenie, że ludzie do Jokera to wiesz, jak dostajesz rolę Jokera to ja wiem, że ludzie zmieniają się całkowicie. Przecież Ledger się strasznie zmienił do tej roli. Nicholson też wiem, że ostro nad nią siedział. I to zobacz, jaka metamorfoza. I ta metamorfoza będzie ze względu właśnie na tą rolę. I wiem, że on, on, po, prostu, on po prostu będzie usiłował zagrać i zrobić wszystko, co po prostu potrafi dla tej roli. I wiem, że maksymalnie do końca się poświęci właśnie, żeby, żeby ten Joker był jak najbardziej wiarygodny. I mam nadzieję, że mu się uda. Znaczy zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu widać dokładnie to samo, co było na przykład przy Devil May Cry, gdzie wszyscy hejtowali nowego Dante, ponieważ wyglądał jak, nie wiem, Justin Bieber, tak? No Tutaj, bo trochę tak no, wygląda, bo trochę Jared tak wygląda. Jared Leto no. wygląda jak, nie wiem, zaćpany Merlin Manson z zielonymi włosami, ale to nie znaczy, że to, co będzie robił, będzie złe, Tak. Musimy no tak. poczekać do filmu i wtedy się okaże. Może mi się wyglądnie podobać totalnie, a film może być zajebisty, na przykład film mogę uwielbiać, no ale tak. Zresztą zobaczymy jeszcze jak będzie wyglądał na, na całym na całej tej drużynie, na całym tym Suicide Squad, bo jak on, on będzie się pewnie wyróżniał na, na tle tego wszystkiego, tylko żeby nie aż nad to. Zobaczymy jak to właśnie w filmie będzie wyglądało. Na razie moim zdaniem jest całkiem obiecująco. I fajnie, że inaczej. I, I fajnie, że inaczej, że go trochę odświeżają, że no, że nie będzie powtarzał tego, co było dobre i chyba no i, nie da się za bardzo powtórzyć. No i zwróćmy uwagę na to, że retusz na zdjęciu może być trochę inny niż retusz właśnie na tak, no, znaczy tak, tak, podczas tak. filmu i wtedy będzie wszystko inaczej wyglądało na przykład. Tak, zresztą tutaj nie ma e, poszerzonego uśmiechu, prawda? No. Więc to też może być troszeczkę inaczej no, znaczy, jest... Chyba, że liczymy ten na jego prawej ręce No, chyba, że liczymy ten na jego prawej ręce Bo ten na lewej to jakiś taki malutki uśmiech Tak, tak, tak e, No, więc słuchajcie, no ja tylko chciałem powiedzieć Mi się to bardzo podoba e, Rafale, e, tobie się podoba T taki joker? Niezbyt Niezbyt, nie mam zbyt wiele do powiedzenia na ten temat, no, Dopóki nie zobaczę, wiesz, w pełnej krasie w filmie i, i, i jak to po prostu będzie wprowadzona postać, to wiesz, nie jestem w stanie sobie wyobrazić i, i się przekonać. Eee, tak samo, dopóki nowego Batmana nie zobaczę, no, bo, wiesz, no, na trailerze tam nic nie było widać, no to nie jest to samo. Eee, jestem, jestem kupiony przez te, wiesz, ostatnie trzy części, tak, i ciężko, ciężko mi jest się na razie przeskoczyć, tak, I, i dwie twarze tam fajnie były zaprezentowane, ten Bane jedynie, znaczy fajnie wyglądał, ale ogólnie jego nie podszedł mi jako, jako postać gdzieś tam od strony, wiesz. Miałem dokładnie tak samo, jak pierwsza Prachem. część na przykład tego nowego Batmana, tej nowej trylogii mi się no. strasznie nie podobała, Bale jako Batman też mi się strasznie nie podobał, tak jak na przykład Dark Knight, mi się bardzo podoba, to jest moja ulubiona część ponieważ tam prawie w ogóle nie ma Batmana tam to jest przeważnie film o Jokerze i to samo jest mniej więcej w trzeciej części, tam jest Batman ale on jest taką, nie wiem, postacią poboczną tak, gdzie główne on, on... skrzypce grają tam na przykład ten Bane i kobieta kot na przykład tak. i ta y, Talia Algul znaczy na, na, na ogół w tych Dark Knightach Batmana jest mało mało Batmana w tych Batmanach, w, wam powiem e, no ale tak to mniej więcej wygląda i wiem o co wam chodzi e, dobra chłopaki, jedziemy dalej e, news Jacka, co masz Jacku dla nas dzisiaj? Tak spojrzałem tak no, i każdy ma od nas po dwa newsy, więc no, jako no pierwszy dobrze. mój news powiem o tym, że wszyscy gracze są głupsami, mhm. czyli prawdopodobnie już każdy o tym wie, ale kto nie słyszał, ten teraz usłyszy. Na cdp.pl można za darmo wyrwać e-booka składającego się z 20 tekstów o różnych aspektach popkultury tak? i autorami tych tekstów są no, po prostu no, postacie związane z branżą. Mam tu na przykład Mikołaja Dusińskiego, Konrada Hilderbranda, Łukasza Orbitows Orbitowskiego i Michała Piwowarczyka, tak? Dajam jeszcze raz tych więcej, ale tych sobie po prostu wymienię tak, jako pierwszych, lepszych. Po mm -hmm. prostu. No, no, no. No i całość jest ładnie zilustrowana za darmo na e-booki, ma 124 strony. No i warto przeczytać, ponieważ to jest zbiór felietonów odnośnie branży. Tyle, gdzie, no. gdzie to znajdziemy jeszcze raz? Na, Na CD cdppl. Za darmo, to do no, dostanie. Dobra, dobra. Ja, ja może się przyjrzę tematowi, bo... Trzeba się tylko zarejestrować i Aha. można pobierać za free. Okej. Okay. E, dobra, więc, słuchajcie, drodzy słuchacze, wchodźcie na CDPPR i sobie ściągnę gacie, wszyscy gracze są głupcami. E, dobra, to jedziemy, to wracamy do Rafała. Rafała, co jeszcze masz dla nas? E, o Nokii, o Nokia chciałem z wami porozmawiać. O moim telefonie? No, częściowo, nie do końca o twoim telefonie, bo twój telefon został wyprodukowany pod szyldem Nokii, ale już w momencie, kiedy cały ten dział ich techniczny, tak, od telefonów został sprzedany Microsoftowi, prawda? I wtedy, jakby pociągnęli te wszystkie Lumie, a nie wiem czy wiesz, najnowsze Lumie już są bez logo Nokii, tylko są pod logiem Windowsa i po prostu jako Lumie kolejne wychodzą. Znaczy, widziałem. Aha, Lumie, mówisz o mówisz Lumie? Lumia Bo jako marka te... modeli, tak, jako linia modelowa, aha. ale już nie są pod Nokią, tylko są pod Microsoftem, no tak, tak, tak, z logo tak, Windowsa tak. wrzucone i tak dalej. No, wyglądają tak samo na telefony, jak telefony, fajne oczywiście. Natomiast Nokia zrobiła kilka fajnych ruchów przez ten czas już jako Nokia, jako ten fiński oddział ich główny. Najpierw cały czas sugerowali dosyć mocno, że się chcą zajmować usługami, tak? Rozwijali te swoje mapy, które nawet testowałem i są całkiem niezłe, i podobno tam wiele osób chce z nich korzystać, nawet podobno jakieś firmy motoryzacyjne myślały, czy niech wykupić tych map, bo są po prostu no już gotową, dobrą usługą, a to jednak nie jest wcale w ich przypadku, znaczy w sensie producentów samochodów zawsze takie oczywiste nawet się pojawiła właśnie ostatnio informacja, czy też plotka że, że szykują się do sprzedaży tych map ponadto pojawiła się informacja, że Nokia wykupiła Alcatela Lumensa, czyli Poprawcie mnie Boże, ale to jest francuska firma, jak się nie mylę, i oni w tym momencie głównie się skupiają na wytwarzaniu infrastruktury dla, dla jakby dostawców rozwiązań sieciowych różnego rodzaju, prawda? I tych telefonii komórkowych, więc tego typu wykorzystanie patentów, od no tego de facto zaczynali, tak, jako też budowanie infrastruktury. No i pojawiły się informacje, że mają już jakiś gotowy tablet, który chcą puścić na rynek chiński i że mają w przyszłym roku wypuścić, czyli w 2016 znowu jakiś telefon. Już jako Nokia, Nokia z powrotem. O, ciekawe. A co, co, na to wujek Bill? Czy to wszystko jest legalne? Czy oni mogą o, coś takiego robić? oni mają patenty, oni sprzedali to, co, to, co mieli, tak, z jakimiś tam opcjami, ale, ale, nie stracili tego wszystkiego, tak? Jeżeli od nowa chcą jakby ten temat ruszać, to, to proszę bardzo. O, to ciekawe. Czyli Nokia hmm. będzie dalej istniała? Tak, bo więc to przejęcie już trwało jakiś czas temu i z tego, co pamiętam, to był właśnie chyba rok nawet nie 14, a 13, kiedy Nokia poszła pod Microsoft i wtedy hmm. te Lumie zaczęły wychodzić i oni na 3 lata mieli bana, żeby nie wypuszczać telefonów z logiem Nokii, tak? stracili do tego prawo, ale tylko na 3 lata, dlatego właśnie Microsoft zaczął pod swoim już jakby szyldem wypuszczać te telefony i no i co, no i zaczęło się teraz robienie... Od nowa projektu. No ciekawe, czy pójdą w tym temacie mocno, bo tak po to wydaje mi się, że mniej są w stanie na tym zarobić, niż na dostarczaniu jakichś nowych rozwiązań, jeżeli będą pracowali nad wiesz, technologiami, tam powiedzmy 5G i, i, i coraz szybszych przepustowości, to, to im na pewno więcej pieniędzy jest w stanie przynieść, tak? A też transakcja nie była tania z tym e, alcatel lucentem więc zobaczymy, czy te telefony będą tylko jakoś tam bokiem, może, ale. Ale zawsze. Fajnie, fajnie, to że nie. wracają, bo myślę, że oni zawsze będą mieli jakiś pomysł. Może się pozbierają, wiesz, i, i, i wystartują od nowa, tak? No tak. E, dobra, więc to, to tyle w temacie Rafala. E, w newsie Rafala teraz przejdźmy do mojego. Słuchajcie, widzieliście rozpiskę, prawdopodobną rozpiskę majową plusa na na, e, na maj? Jacku, widziałeś? Bo ty się dobrze, I co, co myślisz? Czy ona jest realna? Nie wiem, ale obstawiam, że nie, ponieważ chyba Rayman Legends nie było w Crossbaju nigdy. Bo Rayman Legends nie było w Crossbaju nigdy. No, no właśnie, nie było nigdy w Crossbaju i to też jest zastanawiające. Zastanawiający jest ten Shaul Knight, który jest podobno zajebisty. Jest świetny, ale z tego co wiem, to on dopiero wychodzi i też byłaby tam taka ostra burda, że, że on, że wiesz, ludzie kupili. I tydzień później wychodzi już w plusie, więc to też będzie, to też by było do, stosunkowo słabe. Ale na przykład ten Nak, czy Need for Speed mógłby się pojawić, wydaje mi się. NAK to pewnik, że w końcu trafi do plusa. No, chyba tak. Need chyba for tak. Speed Rivals w sumie też na starą konsolę na PlayStation 3 to mhm. też zakładam, że wejdzie. Co tam jeszcze było? No, Fruit Ninja i Ashplat Injection, no to... Fruit Ninja orientuje się, ale ten Ashplat, to ja w ogóle nie mam pojęcia, o co to jest. A Fruit Ninja nie jest przypadkiem darmówką na tablety? E, wiesz co, e, tam masz taką specjalną aplikację, że masz dodatkowe gry i Fruit Ninja nie jest taką grą grą, tylko taką jakby grą właśnie z apki e, na Vite. To, to trochę w inny sposób działa. Ale no, dlatego taki chyba delikatny fake mamy z tą wiadomością. Tak mi się wydaje. Bo... No. Tyle jest, razy były przecieki przed premierą że. Tak, no. tak. I było zupełnie co innego. Ewentualnie ten Need for Speed, inaczej, właśnie też mi się wydaje, że w miarę realne. Tak, a, ale reszta, a reszta odpada. Reszta Dobra, Ewentualnie to Ewentualnie Rayman, no. ale to na jedną platformę tylko i na pewno nie na PS4. Też Prędzej mi się wydaje. na by wrzucili. Albo chociażby na tą trójkę. Nie wiem, czy na trójkę było. Nie, nie, nie było. Było, tutaj. było. Tak? Nie, było? Rayman Legends było na każdą platformę. Mhm. Tego, no co pamiętam. Dobra, więc to tyle, więc chyba obalamy mity i w maju nic się takiego nie wydarzy. I Jacku, ostatnia twoja wiadomość, co masz dla nas ciekawego? Jest to smutna chwila, ponieważ każdy, kto ogrywał PT, właśnie zaczyna płakać, ponieważ Killer Model Toro powiedział, że PT nigdy nie powstanie. Czyli w skrócie Silent Uuu. Hills nigdy nie powstanie. No co ty gadasz? Nie będzie. Powiedział to wprost na... SF Film Fest, film Festival, jakoś tak. Mniejsza mm -hmm. z tym. No no no. Mów mów. Ja... Że z powodów prywatnych między nie wiem Kodzimą a Konami Silent Hills nigdy nie powstanie, ponieważ progr program, znaczy tytuł został zarzucony. Obstają, że to z powodu tego, że właśnie Kojima pokłócił się z Konami i odchodzi z tamtej firmy, przestali w ogóle pompować kasę w ten tytuł i już niestety nigdy go nie zobaczymy. Mm -hmm. Ewentualnie. Jeżeli Kodzima po stworzeniu mgs 5 już tak naprawdę skończy z Konami, znajdzie jakieś nowe studio, założy jej, albo pójdzie pod skrzydła Sony albo gdziekolwiek, to wtedy zrobi PT, ale pod inną nazwą. O ile Konami jakoś, nie wiem, nie zaklepało sobie praw do tej marki, do tego znaku, do wszystkiego związanego z tym Silent Hills. Mhm. No, ale na chwilę obecną niestety pierwsze co wam radzę to przestać płakać iść zaklepać sobie P.T. na PlayStation Store, ponieważ w najbliższą środę zostaje ściągnięte ze Stora i kto nie doda go sobie do listy pobierania już nigdy w to nie zagra. Nawet jeżeli nie macie PS4, to i tak dodajcie to sobie do konta, ponieważ jak kiedyś kupicie to będziecie mogli zobaczyć jaką fajną grą było P.T. i co nas omija przez to, że właśnie Konami i Kojima się rozeszli. I tyle no, co tu więcej dodać no tak, e, szkoda, szkoda bo to wydawało się bardzo obiecujące no ja, ja wiedziałem, że ten Kojima odchodzi tam i tam będzie, pociągnie za, za, za sobą tego Silent Hill'a. Nie byliśmy do końca pewni, jak tam się to wszystko wydarzy, a jednak, a jednak. Metal wyjdzie, ale już Silent Hill nie wyjdzie, więc, więc to wszystko mamy już rozjaśnione. No i co? No i szkoda, szkoda dobrej marki w sumie, bardzo dobrej marki. Ja mam nadzieję, że to może też być taka opcja, że może to wszystko te projekty, które mieli, zostaną w Konami i ktoś się innym tym zajmie. Chociaż nie, bo mówisz, że w ogóle nie powstanie. Ale... Nie, nie. Wątpię, jeżeli za Silent Hills nie weźmie się Del Toro i Kojima, to nie ma mowy o takim poziomie, jaki był prezentowany no podczas No tak, okej, okay, po poziom może sumie... nie być taki, ale gra może wyjść w sumie. Powiem tak, już bym wolał, żeby ta gra naprawdę nie wyszła, niż jakbym miał dostać kolejne jumpscare'owe główno po kroju Outlast'a. No tak, ale wiesz... Tam to... PT był klimat, było wszystko, było zagadki mieliśmy po prostu mindfuck kiedy się okazywało, że na jakimś plakacie z reklamy tego dema po prostu były jakieś ukryte zagadki, które można było wykorzystać w grze gdzie tam w grze były ukryte znaczenia gdzie po prostu trzeba mieć łeb, żeby to wymyślić i jeszcze większy łeb, żeby w ogóle wpaść na to w grze i to tylko może Kodzima mm -hmm. z pomocą Del Toro i nieważne kogo dadzą to nie powtórzę tego. Nie no, Pity było świetne. Pity było świetne, sam to ogrywałem i, Powiem i niby ciasno i tak dalej, ale miałem przerażenie, chociaż nic tam się nie działo takiego. No, Powiem no, no. wprost, nam zjebało i Panowie, teraz. Płaczę. A propos Kodzimy, to mam pytanie, co sądzicie o tej całej aferze? I nie mam tutaj na myśli tylko zwolnienia Kojimy, ale tą sytuację z lekarzem i, i przeszczepem głowy. Słyszeliście te plotki? To jest ustawione, to jest tak samo jak całe ustawienie z tym y, Moby Dick Games, jakoś tak, z pierwszego pokazu Phantom Pain'a, gdzie po prostu pokazali coś, co każdy wiedział, że to wygląda jak M MGS, smakuje jak MGS, czuje się jak MGS i że to będzie MGS, no ale wiadomo, dla niepoznaki Kojima stworzył jakieś Moby Dick Studios czy coś takiego, pod którego szyldem była ta gra wydawana, że niby to nie jest MGS i tak dalej, a potem tak wyszło, że to jest MGS że to wszystko było udawane, więc... A tam podobno jest ktoś do tego sam... lekarza dotarł i jakby go rozmawiał z nim na Skype'ie, że on w ogóle pozwać będzie chciał Konami, co co, to też ściema wszystko, w swoim zdaniem? Nie, to jest ściema, to już pokodzimy na spokojnie, można się spodziewać takich zagrywek, to jest ściema totalna, ale spójrz na to tak, jak mówię o tym Moby Dick Studios, czy jak to tam było na samym początku, zanim jeszcze wiedzieliśmy, że to było na 100% Phantom Pain, ktoś tam też niby dotarł do tego studia, że niby oni gdzieś tam robili mhm. gry i coś, i coś, że niby wszystko było udokumentowane, że były jakieś wywiady, były, nie wiem, jakieś tam ich tam wersje DEMA i tak dalej, no a potem się okazało, że to była ściema, tak? Mhm. Że osoba, która tak naprawdę dotarła do tego wszystkiego, była po prostu podstawiona, no i tutaj będzie praktycznie tak samo. Po pierwsze, wierzę na 100%, że Kodzima znał tego lekarza, o ile tamten koleś jest lekarzem, nieważne, ale że Zna tą osobę, pozna tą osobę poprosił ją, czy może użyć jej wizerunku w grze i do akcji marketingowej i oni się po prostu ugadali i tak to wszystko pociągnęli no tak e, no okej okay, dobra, więc słuchajcie to tyle jeśli chodzi o Kojimę i Silent Hill e, zamykamy naszą paczkę newsową jedziemy z, ze sprzedażą w UK e, no i tak jak myślałem, pierwsze miejsce Mortal Kombat 10. Drugie GTA 5, trzecie nowy Battlefield Hardline, czwarta FIFA 15, piąte Bloodburn, szóste Far Cry 4, siódme nowy Call of Duty, ósme i dziewiąte to jest Minecraft na Xbox i Minecraft na PlayStation. I ostatnie miejsce ma nasz polski tytuł z Techlandu Dying Light. Słuchajcie, Mortal Kombat, pierwsze miejsce dla mnie. Ja oczywiście się cieszę. Premiera Mortala w, w Europie super, super sprawa będzie miała pierwsze miejsce, ja mam nadzieję, że bardzo długo. E, oczywiście wy nie ogrywacie, bo wy nie jesteście takimi fanami, jak ja, ja ogrywam, ale jeszcze zdu, zbyt dużo o, tym, o tej grze nie powiem, bo jeszcze w niej się dobrze nie zagłębiłem. E, jest fajna i jest świetna. E, słuchajcie, zanim jeszcze sobie porozmawiamy o tej sprzedaży, to jeszcze powiem, że e, mam tutaj pewne informacje, że 61% ze wszystkich gier, które mamy na liście należy do PS4, 38% to jest Xbox One i tylko 1% to jest PC, z tym, że są to wersje pudełkowe, bez cyfrówek. A z pewnością wiemy, że dominującą opcją na PC jest Steam i większość osób. I to renty. I to i to i to renty, okej, okay, nie będzie. Więc wiadomo, że bardzo duża osób, bardzo duża część osób kupiła pewnie cyfrowo gry. PS3 i Xbox w ogóle nie są brane pod uwagę w tym zestawieniu. I jeszcze dodam, że GTA 5 miała przecież premierę na PC-a i ma drugie miejsce i tu jest napisane, że 94% edycji PC-towej było właśnie sprzedawanych na, tylko i wyłącznie na PCTa. Wiemy, że GTA 5 na PC-a bardzo ładnie poszedł, ale no tu jest niestety tylko wersja pudełkowa, a nie wydaje mi się, żeby ludzie mieli ciśnienie, żeby kupować wersję pudełkową na PC-a na siedmiu płytach. Znaczy Więc... nie, ogólnie ludzie robili tak, mój znajomy też tak robił. Większość Aha. moich znajomych tak robiła, że kupowali normalnie retail na tych siedmiu płytach, otwierali pudełko, brali sobie ten klucz aktywacyjny, pudełko z płytą odkładali, ściągali wszystko z torrentu, wklepywali swój klucz jako oryginalny, przez co aktywowali Greta na tym swoim koncie Rockstar, Rockstar Social Club, jakoś mm -hmm. tak? No, jest, jest, jest, jest, no. No i Gremiel jako oryginalną bez w ogóle instalowania z płyt. Mm -hmm. Bo tak też działa, tak? No tak, ale. Gra to może być z neta, ale póki masz klucz oryginalny, to z automatu ci zaliczę jako oryginał. No tak, ale to, to równie dobrze możesz taki klucz, nie wiem, gdzieś kupić, albo, albo od razu bezpośrednio ze strony ściągnąć. Bo, Jasne, bo, tylko to wiesz, że prob... bo je, jeżeli masz premierę, to wiesz, to. Znaczy chyba, że przedpremierowo kupowali to. Eee, znaczy ale... to nieważne. Przpremierowe jak kupiłeś i tak, dostawałeś grę dopiero po premierze. Mhm. No albo bo w dzień. U nas na przykład w sklepach w Anglii nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli na przykład robicie preordera i nie dostaniecie w dniu premiery gry, to na przykład e, sklep oddaje wam jakąś część e, o, z tej gry. E, pieniędzy. E, e, Powinni oddać wszystko. Znaczy nie, no to, to bez przesady. Znaczy to też nie wszystkie sklepy, ale ja mam akurat taki jeden sklep. Akurat Mortal Kombat brałem z niego. Miałem właśnie tam taką informację. Jeżeli ci nie dostarczymy na New premiery, to ci tam oddajemy tam chyba e, koło 30% gry. Ale gry e. i tak dostaniesz. Tak, tak, tak, tylko jak dostanę dzień później to oni muszą mi zwrócić 30% z tej gry, bo ja zrobiłem priordera, ja mam to dostać w dniu premiery i mnie to nie interesuje i oni mi wtedy oddają pieniądze. Ja tam no, mówię, tylko 30%, no nie? Ja z preorderami mam o tyle dobrą, dobre wspomnienia, bo brałem je rzadko, brałem je przed takie Nino Kuni, brałem Batman Arkham Origins mhm. i zawsze jak zamawiałem preordera, to grę dostawałem tydzień przed premierą. I miałem mhm. akurat tydzień na ogranie sobie. I no tak. zanim w ogóle wszyscy inni zaczęli grać, to już to miałem za sobą, więc... Według mnie taki powinien być kolej rzeczy, taka powinna być kolej rzeczy, ponieważ skoro płacę trochę więcej, żeby dostać to ekskluzywnie, to ja mam w dupie jakieś wisiorki, jakieś tam, nie wiem, skórki na broń, jakieś stroje, inne badziewia za 30 centów, którzy, które, nie wiem, informatycy w McDonaldzie na kasach klepią. Ja chcę mieć po prostu grę wcześniej i tyle, no. No tak. E, więc, no... Tak, niestety to, to, to nie zawsze Jacku działa. Słuchajcie, no pierwsze miejsce ma ten Mortal. Co myślę, że największą, największym konkurentem, który będzie mógł zagrozić, to chyba będzie to, że rynek się nasyci, już myślę, że za tydzień góra za dwa i niestety Mortal Kombat na pewno zjedzie i znowu Battlefield, FIFA i GTA pójdą do góry niestety tak jest, no i ewentualnie ten projekt Cars projekt Cars już 7 maja, czyli za jeszcze dwa tygodnie dopiero wejdzie i myślę, że, że będzie długo na pierwszym miejscu ponieważ jak widzimy na naszej liście oprócz GTA, która w sumie nie jest samochodówką, nie ma w ogóle samochodówek na zestawieniu i na ogół samochodów w ogóle nie ma, więc myślę, że myślę, że projekt Cars będzie do, dosyć wysoko i będzie długo na liście. Mortal Kombat może, może się jeszcze jeden tydzień utrzyma, może. Aczkolwiek ludzie. Ludzie po prostu wolą prostszą rozgrywkę niż, niż biatyka. E, dobra, więc to tyle, jeśli chodzi o zestawienie i sprzedaż. Jedziemy w głównym temacie. Słuchajcie, sprzedaż modów na platformie nie Steam. Nie wiem, czy słyszeliście, właśnie w tym tygodniu weszła taka możliwość. E, koleżka e, Welf dokładnie pozwoliło nam, na Steamie sprzedawać mody. E, chyba jednak najgorsze jest to, że 75% od kwoty bierze sam welf, a tylko 25% idzie do osoby, która zrobiła tego moda. Eee, słuchajcie, czy to w ogóle jest sprzedaż e, takich modów, e, wrzucanie je na Steamów? Akurat e, tutaj na razie tylko Skyrim się pojawił i, i ruszyło to do Skyrima, no ale wiemy, że dużo gier ma, e, do dużej ilości gier są robione mody, przecież do GTA ile jest modów. E, czy wy wyobrażacie sobie coś takiego, żeby za to płacić? Czy byście, może i wy jako gracze, czy byście płacili za mody? Ja nie widzę, gdzie tu jest problem, tak naprawdę. E, znaczy, problem, problem polega na tym, że Steam udostępnił taką możliwość, tak? Że. Nie, ja rozumiem, że no. chodzi, że mogę stworzyć moda na przykład, że w Skyrimie wszystkie drzewa zmienią się w, nie wiem, falujące penisy, dla przykładu. Ale super mogę... mod, no, no. No, super mod, tak wiem, 12 na 10, no. I mogę zdobywać kasę, tak? Tak. tak. Tylko tak. że y, to. Y... I dostaję 25% z tego, za ile to sprzedam. Czyli na przykład sprzedam za dolara, dostaję 25 centów, spoko. Ale gdzie tu problem dalej? No tak. Gracze ale raczej się y... przyzwyczaili do tego, że mają wszystko za darmo. Ale na przykład stwierdzę, że mój mod na nie wiem, falujące penicy zamiast drzew jest super wartościowy, że on zmienia bardzo grę i ja chcę za niego kasę. I ja mam, mam prawo to sprzedać, tak? No tak, nikt tylko... nie powie, że mam go dać za darmo. Tylko... ktoś nie chce kupić go, no to niech się wali i niech gra na innych modach. Okay, tu nie widzę problemu, e... tu nikt nie stoi z pistoletem nad głową i nie mówi, masz kupować mody. To jest po prostu dodatkowy sposób na zarobienie jakichś tam pieniędzy przez moderów, ale to nie znaczy, że zaraz wszystkie mody, które były, nie wiem, jakoś mega rozwijane, jak na przykład, nie wiem, całe pięć nowych kontynentów, nowa grafika, lepsze tekstury i tak dalej, będą płatne. Mogą być płatne, ale nie muszą. bo to jest tylko dodatek do gry, on w ogóle nie jest potrzebny do skończenia tej gry, do cieszenia się pełną zawartością tego tytułu, więc zasada prosta, nie chcesz płacić, nie kupujesz, więc nie widzę skąd w ogóle ludzie biorą jakieś, nie wiem, niezadowolenie z tego powodu. E, dobrze, Jacku, to ja, ja mam do ciebie takie pytanie. E, ty zrobiłeś, dajmy na, na to sobie tego moda i fajnie e, zajęło ci to, dajmy na to setki godzin. Setki, niech będzie setki, setki, setki godzin. I czy ty, jak wydajesz sobie tego moda, Eee, wyszedł ci zajebisty mod w ogóle wszyscy chwalą twego moda i w ogóle są zajarani czy nie czujesz się trochę oszukany jak zabierają z ciebie 75% po prostu za to że, że to wystawisz o to w tym chodzi mi Jacku to że za modę płacić no, ale chyba lepiej płacić? mieć 25% z czegoś niż 100% z niczego Słuchajcie, to jest bardzo duży plus, no, że jednak dają możliwość w ogóle sprzedaży. Przecież do tej pory tego nie było. No. Jedyna szansa to były stronki fanowskie powiedzmy z modami. Wchodziło się na jakieś, wiesz, GTA Live, tak, czy coś w tym stylu, i, i GTA Award ściągało się mody, podmieniało się samochody, podmieniało się inne rzeczy. No, przecież ktoś nad tym pracował, tak? No dokładnie jest tak, jak mówisz. No i nawet nie było możliwości, wiesz, no, żeby to jakoś. No dobra, sorry była możliwość, zawsze można było złapać autora, wysłać do niego maila, słuchaj, daj im numer konta, przeleję ci, bo super mi się w to gra, ale kto tak naprawdę tak zrobił chociaż raz, nie? Sorry, że ci miejsce... przerwę, ale zawsze można było zrobić tak, że możecie kupić mojego moda na mojej stronie za odpowiednią kwotę, co by tak naprawdę nic nie zmieniło, ponieważ jedna osoba by go kupiła i puściła w neta i ten mod i tak byłby za darmo. Dokładnie tak by było. Znaczy wiesz, to jest w zależności jeszcze od, od gracza. Wiesz, no bo, Jadku, możesz kupić, ale możesz ściągnąć. I to już od ciebie zależy, czy wolisz kupić, czy wolisz ściągnąć, tak? no to i tak no dobra, samo dajmy Rafałowi dokończyć jest, jeszcze, no, no. Dobra, dobra, sorry, Rafał. No. nie no ogólnie wiecie, uważam, że coś takiego jest pobudzające, tak, no bo mamy mamy osoby, które się tym zajmują, no sorry, ja żadnego moda nigdy nie zrobiłem, poza tym, że byłem użytkownikiem czyli sobie sam podkręcałem gry w jakiś sposób, tak poprzez już istniejące mody, czy jakieś skórki, łatki, modele i tak dalej i o ile to zawiera dużo, dużo czasu, dużo pracy, to wiecie fajnie, gdyby jednak ktoś, kto ma dobrą wizję na to tak wiem potem, że fanowskie projekty powstają naprawdę no, przekozackie niektóre żeby wiecie, no, jakąkolwiek możliwość zarobku mieli, no, wiemy doskonale że w tym momencie duże platformy finansowe, finansowania tak twórców, zarówno jakieś wiecie indyki, które się pojawiają na tym Steamie, indyki na Playstation Plusie, czy, czy tam Xbox, Xbox Live'ie yy, dodatkowo mamy Kickstarter'a tak to wszystko jest podobne i i przede wszystkim chodzi o zasięg, tak? Że w jednym miejscu, wiecie, nie brakuje tak naprawdę osób gotowych zapłacić za coś. To nie chodzi o to, zawsze jest część internetu, która yy, nie jest gotowa zapłacić, bo nie ma kasy. No jeżeli ma pirackie GTA, to przecież nie będzie płacił za moda, no to jest chyba oczywiste, no ale, ale... <ścoughs> w drugą stronę, jeżeli on nawet, wie, że zdobędzie 10, 100, 1000 sprzedanych opcji, za każdy dostanie 2 dolary, to będzie wow, super, nie? Bo... bo nie miał takiej możliwości w ogóle, no przecież. <śmany> to jest prosty sposób, żeby zarobić na tym, co się zrobiło, tak ja coś tworzę, twierdzę, że jest dobre ja to wyceniam i puszczam świat, jeżeli ktoś stwierdzi, że to jest dobre, że to jest warte swojej ceny, to niech płaci, a jak nie, no to tak jak mówiłem, niech gra na podstawowej wersji, albo na innych darmowych modach, i tyle e, tak, Jacku, tylko, że chodzi o to, że 75% to jest marża, którą sobie zabiera Valve, i to jest, i to jest dużo, no Kurczę, no, e, powiem Ci, że, nie wiem, nawet dałbym Ci 40 funtów za moda, ale ja wiem, że 10 tylko do, do Ciebie trafę, bo 30 wbierze sobie ktoś w e, i nie, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem w ogóle, czemu aż tak dużo i tu jest problem, że dla, dlaczego o oni, dlaczego cały Steam, oni e, zabierają aż 75%, tu jest, Jacku, problem. Dla mnie, przynajmniej dla mnie osoby, która nawet by mogła płacić za takie mody. Nie wiem, czy widzieliście, e, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek mieliście do czynienia z modami. E, ja miałem, do Skyrim'a właśnie. Do Skyrim'a. A ty, Rafale, miałeś, pro, e, miałeś do czynienia z, jakim, z jakimiś modami? No bardziej za czasów GTA poprzednich. Dobra, więc słuchajcie, ja, ja akurat w GTA i w Skyrim'a nie, ale miałem... E, Miałem styczność z jednym zajebistym modem do Hirosa, do Hirosów Trójki. Nazywał się e, The Wake of Gods. Tam były dodatkowe zamki, jednostki, kampanie. W ogóle było to tak świetnie zrobione i wszystko zbalansowane. To było, to było, to było rewelacyjne. Do tej pory on jest w jakiś tam sposób jeszcze polepszany i jeszcze czasami są jakieś aktualizacje tego słuchajcie ja mogę spokojnie za to zapłacić tylko, że jak ja wiem, że 75% zabierze, że zabierze Valve akurat w tym przypadku nie, ale w jakimś innym przypadku, to trochę jest to chujowe, no, no dla mnie to jest do, dosyć słaba opcja. Nie, no okej, okay, marża Na naprawdę... jest duża, no, z tym się mogę zgodzić, że, że jest spora, bo tak naprawdę mm, żeby to chociaż kosztowało wiesz, ich jakieś serwery, żeby to było Kurwa 40 giga GTA, yy, pojemności na dysku, do ściągnięcia i, i jest problem z tym, ile trzeba, wiesz, serwerów na to postawić, ile będzie ściągnięć, jakie będzie użytkowanie, tak? Ale tak naprawdę, no, taki mod, no, to, to jaką to jest pojemność, wiesz, dla ich serwerach i w ogóle przygotowaniu platformy? Zerowe. To jest tak naprawdę malutkie. Ja miałem kolegę, oczywiście. który mhm. bardzo bawił, bardzo lubił się bawić w takie graficzne mody, tak? Mhm. Zresztą sam też się trochę tym bawiłem, ale to przy okazji GTA 3, gdzie całość modowania można było zrobić w jednym notatniku, praktycznie. Ponieważ tak to było stworzone wtedy. Wchodziłeś na dysk, gdzie zainstalowałeś grę, tam wszystkie dane odnośnie wszystkich aut, wszystkich budynków, wszystko. A propos postaci, w GTA 5 wszystko. Wszystko jest to już zmienione podobno na PC-cie w wersji Tak, podobno na mocno ostatnia to taka wersja, nie? ostatnia taka wersja, gdzie mogłeś po prostu z poziomu komputera modować wszystko. To było GTA San Andreas. Mm -hmm. Potem już musiałeś instalować mody, instalować różne programy do modowania. Ale tak jak mówię, GTA 3 było... Mój znajomy potrafił odwzorować tam całe swoje miasto w tym. Z automatu, za pomocą tego, co miał tam na dysku, potrafił zrobić swoj, swoje po prostu miasto tam. On mieszkał w Pabianicach albo w Dąbrówce, już nie pamiętam. Taka ma mieścina, mniejsza z tym. I on potrafił to całe odwzorować potrafił przełożyć całą grę na język polski wszystkie auta zmodować tak, żeby wyglądały jak polskie wszystkie reklamy jak polskie nawet radia zmienił na polskie specjalnie nagrał nie wiadomo ile tych godzin z radia internetowego żeby móc je wrzucić po prostu do neta znaczy do neta, do GTA i całość po zmodowaniu to było tyle co zainstalowane na dysku, czyli tam wtedy to chyba GTA ważyło, nie wiem, 1,4 giga i tak się wtedy fajnie modowało, tak? No, no tak się modowało, eee, ja tam. pamiętam jak eee. modowałem w ten sposób tego eee, Need for Speeda Hot Pursuit. Eee, bo... A tego starego, tego pierwszego tego starego, gdzie chcę go... sobie podkręcić Tam można było, ten... pamiętam, że można było eee. BMW E39 M5 jeździć i to był mój ulubiony samochód w jasnobłękitnym kolorku, podkręcało się jego moc, przyczepność i tak dalej i pięknie, pięknie, no, pięknie no. No, było i nagle zamiast 240 mil na godzinę zasuwał 720 na prostej i w momencie kiedy walnąłeś w ścianę w to po prostu grać się krzaczyła no bo już nie wiedziało, gdzie to wyrzucić znaczy, ten aż tak, aż tak nie robiłem, podkręcałem go sobie tak delikatnie żeby było naprawdę jak grubo stringowana fura i jednak łapał się w tych realiach, To wtedy to miało frajdę no, ale to wiecie, no Co? ja to lubię się ścigać tak naprawdę. Co mnie jeszcze zadziwiło to, że mój kolega w GTA 3 między przejściami między chyba drugim a trzecim miastem był taki most, który zazwyczaj był podniesiony ale jak się tam przeszło trochę dalej gry to wiadomo był opuszczany to on potrafił zrobić tak, że z tamtej lokacji wystarczyło zjechać trochę bardziej w prawo zaraz przy rzece i zrobił specjalnie osobną drogę, nowe tekstury wszystko, osobną drogę, które jechały na przykład do nieba tam było widać specjalne takie chmury jakby właśnie w tym, jak z Bioshock Infinite gdzie ta cała Kolumbia tak latała nad tym i on tam zrobił całe oddzielne jeszcze jedno miasto, no nie? I to była moc, i to były... to Tak się kiedyś po prostu robiło mody. Wszystko miałeś na komputerze. I to było mega. Szkoda, że już teraz to poblokowali, tak jak mówisz. Że w piątce już niestety nie będzie można tak łatwo modów robić. Mhm. E, dobra chłopaki, bo e, tak, e, mamy problem z modami... Słuchajcie, te 75% to tutaj wyczytałem, że to jest welf i wydawca. Wydawca, czyli Bethesda bierze sobie też jakąś część w tych 70% jest jedno i drugie. Wiem, że Bethesda jest trochę skąpa stosunkowo, bo, bo jest i wiem, że jest. To być może tu jest większa część właśnie wydawcy, a mniejsza welf, ale tego nie wiemy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z kolejnymi grami, bo Skyrim, Skyrim robi, że tak powiem, pewien kamień milowy na, na Steamie i wiem, że polecą później po tym jakieś inne gry w których można modować może jakiś hotline będzie z tymi nowymi planszami czy no zobaczymy, wiadomo, że Steam ma od G i odgroma modów i może być z tym różnie. A wyobraż, no, no. Wyobrażacie sobie taki scenariusz, że dzięki temu, że w jakiś sposób będzie teraz dzięki takiej platformie powiedzmy ta popularność danych modów no, łatwa do weryfikacji, nie? Hmm. to może się pojawić sytuacja, że producent gry, tak wydawca, czy też tam studio deweloperskie, że się mocno zainteresują osobą, która na przykład wypuściła moda, który spowodował, że w ogóle ileś tam, ileś tam jeszcze dzięki niemu zarobili na przykład, nie? Bo, bo gościu po prostu, no wiecie, żeby dobrego moda zrobić, to nie trzeba tylko umieć przykodzić, ale, ale trzeba na pewno też yy, wiedzieć, czego gracz chce, tak, i zrobić to dobrze, więc... Yy... Może z tego tak, wyjść ciekawego. To ja jeszcze ci powiem w ramach ciekawostki, że kiedyś właśnie czytałem taki artykuł, że w Little Big Planet, nie wiem czy ogrywałeś, no wiesz o co, no, no chyba każdy ogrywał. Słuchaj, tam wzięli trójkę najlepszych osób, którzy robili lewele i normalnie zatrudnili ich do firmy. No właśnie czymś mówi, no. o czymś takim O Molecule. Tak. Media tak. Molecule. No właśnie. I oni tam normalnie pracują, ci co robili lewele. Oczywiście co, co robią lewele do tych kolejnych części, ale właśnie właśnie tak jest i tak Rafale na pewno będzie taka możliwość, może nie w tym przypadku, może na przykład w Unreal, w tym nowym Unrealu, przecież tam też będzie dowolność do tworzenia tych leveli, więc być może tam się kimś zainteresują. Eee, bardzo fajnie, żeby, żeby tak było. Eee... Ja teraz liczę na to, że te wszystkie mody powstaną po prostu jakieś... Zacząłem postawiać po prostu lepsze mody do tych gier, tak? Że skończy się na podmienianiu na przykład tekstur, dodawaniu jakichś, nie wiem, grzybków zamiast drzew i tak dalej, tylko że moderzy naprawdę wezmą się zarobienia czegoś porządnego, za co będą mogli zawołać kasę, jak na przykład właśnie w Skyrim'e, gdzie potrafili dodać cały nowy kontynent, narobić questów, zrobić do nich podkład dźwiękowy i na przykład wydać, mogliby to nawet wydać jako dodatek, ponieważ to trwało z 40 godzin, tak? Mhm. I liczę na więcej takich modów do każdej gry. Żeby nie było, wiesz, że teraz każdy mod będzie kosztował, dajmy na to nie wiem, dolara, że co cokolwiek będzie kosztowało dolara to, to też będzie stosunkowo słabe aż sobie tak przypominam, że e, nasrają na przykład na tym Steamie z tym Skyrimem tak jak na Androidzie masz tych aplikacji i będziesz miał milion rzeczy do kupienia do Skyrima, jakieś tam głupotki po do, dolara i to, to też może być stosunkowo słabe no zobaczymy jak oni będą to wszystko weryfikować wydaje mi się, że czas pokaże no my chyba konsolowcy tak bardziej w sumie na nas ten problem chyba minie, nie, nie wiem czy jeżeli by im to wyszło to byłaby opcja żeby mody weszły do konsoli ale to chyba ciężko pogodzić, żeby ktokolwiek zrobił tutaj takie rzeczy, ewentualnie może w jakichś edytorach, które by były specjalnie z grą wydawane to co najwyżej Ale, ale Wiesz, tak to... ciężko, bo tam mamy otwartą strukturę, a tu mamy zamkniętą no właśnie Dlatego tego nie przeskoczymy. Nie. Jeszcze Little Big Planet mogło tak, tu, się obronić tu, tu, tu tym swoim tak, własnym tak, edytorem, tak tak. tak? tak samo ten Little Big Planet Karting i inne takie gierki, ale to były gierki typowo dla dzieci, tak? Uh -huh. Nie ma tu mowy o jakiejś, nie wiem, super zaawansowanej, trudnej grze dla dorosłych, że dostaniemy możliwość po prostu tworzenia własnych poziomów, własnych fabuł. Chociaż Infamous to miał. Pamiętam. Uh -huh. W Infamousie dwójce można było dowolnie tworzyć misje, takie typowo, że na przykład na jedną planszę oraz całe kampanie na ileś tam godzin. To też było bardzo fajne, ale no ginęło w zalewie misji typu zabij 50 przeciwników jednym strzałem. No tak. Eee, dobra chłopaki, myślę, że po malutku możemy kończyć ten temat, tym bardziej, że mamy dużo e, swoich tematów. Słuchajcie, drodzy słuchacze, co wy myślicie na ten temat? Ja mam tylko taką nadzieję, że 75% to jest tylko początek i więcej już tyle nie będzie, no bo, no bo to jest jednak przesada dla wszystkich. No, i zobaczymy, co, co z tym zrobi z kolejnymi modami. To tyle w głównym temacie. Jedziemy do naszego końcika Japan Fest. 100% Jacek ma dla Was przygotowaną dzisiaj japońską grę. Co, co dzisiaj Jacku masz? Symulator gmocha, czyli Inazuma 11. Nie wiem, czy, nie wiem, czy już chyba nie opowiadałem o tym kiedyś, albo nie wspominałem chociaż, mhm. ale Inazuma 11 to jest to, co ty gry sobie robią najbardziej, tak? Czyli jeżeli jesteś, mieszkasz w Europie, ewentualnie w Japonii, w Ameryce, nieważne, uwielbiasz RPG, uwielbiasz gry sportowe, to to jest gra dla ciebie. Ponieważ tak naprawdę w tym tytule na konsolkę 3DS sterujemy drużyną piłkarską, składającą się tam, wiadomo, z 11 zawodników, każdy jest trochę inny. Co ich łączy, to to, że wszyscy chodzą do tej samej szkoły, są w podobnym wieku i są w jednej drużynie piłkarskiej, która rywalizuje z innymi szkołami o tytuł tej najlepszej, Inazuma Eleven to jest nazwa, która wzięła się z tego, że kiedyś właśnie w tej szkole, do której uczęszcza główny bohater, była po prostu ekipa piłkarska, którą nazwali legendarną Inazumą Eleven. I tyle. Podłoże fabularne takie. No Więcej nie mogę dodać, bo tak naprawdę wszystko się opiera o granie w piłkę nożną. Jeżeli ktoś grał kiedykolwiek w Tsubasa, oglądał Aoki Densetsu Shoot albo oglądał w ogóle Tsubasa, nie wiem, Eyeshield 21 lub wszystkie inne blitzbity, to będzie wiedział, o co chodzi. Eklipa chce być najlepsza, chce być najlepszą drużyną, zdobyć tytuł i tyle. Co odróżnia ten tytuł od innych, to jest właśnie tak jak mówiłem, symulator Gmocha, ponieważ gra rozgrywa się na dwóch ekranach konsolki 3DS, nie tak jak jest często w niektórych grach, że na dolnym ekranie mamy, wiadomo, ekran dotykowy, gdzie tylko wybieramy jakiś tam ekwipunek i tak dalej, a wszystko się rozgrywa na górze. Tak tutaj to się rozgrywa i na górze, i na dole, ponieważ na górze widzimy nasze akcje, a na dole mamy narysowaną Plansze. i w momencie kiedy my na przykład klikniemy stylusem w dane miejsce, to dany bohater biegnie w tamto miejsce, możemy dosłownie całe ścieżki mu wytaczać że ma biec, nie wiem, po kółeczkach jakimś tam półkolem w serduszka, w penisy w jakieś tam kwiatki, nie kwiatki i oni to zrobią, tak? Dlatego mówię, że to jest symulator Gmocha, ponieważ to tak mniej więcej wygląda, że my tak basgrzemy na tym naszym 3DS-ie, że to właśnie wszystko wygląda tak jak u Gmocha, jak on mm -hmm. próbuje przedstawić daną sytuację i tak, nagle tak, tak. tutaj jest jeden piłkarz, jest w kółku, tutaj jest strzałkarz, biegnie tutaj, to jest X, tutaj w ogóle jakiś kwadrat, że podanie, tu, że, nie wiem, trójkąt, bramkarz wybiega, potem się robi jakiś taki, nie wiem, szlaczek, nie, sla... nie szlaczek i to dokładnie tak samo wygląda. Gra jest mega fajna pod tym względem, jest cholernie trudna, co trzeba oddać twórcom, ponieważ Bardziej się napociłem w niektórych meczach w tej grze niż przy Bloodborne. O ile w Bloodborne można wszystko wyczekać, można się nauczyć danego po prostu ruchu przeciwnika, jaką odpali animację i wtedy wiadomo, kiedy atakować, tak tutaj to jest jak podczas prawdziwego meczu, na przykład w PS, w FIFA albo w inne takie gry, gdzie wszystko jest losowe, tak? Teraz akurat przeciwnik biegnie tutaj, ale za chwilę zmienia taktykę, biegnie z lewej strony. Wszystko jest fajnie, fabularnie pokazane zapomniałem wspomnieć, że to jest po prostu kolejna gra studia Level 5, o której mówię w Japan Festie. poprzednio mówiłem o Fantasy Life, jeszcze wcześniej o Layton and Miracle Mask to jest od nich, tak? Czyli to jest po prostu klasa samo w sobie, wykonanie jest piękne styl graficzny przypomina bardzo ten z anime, ten właśnie z Laytona, z Fantasy Life z Phoenix Wrighta, to wszystko jest mniej więcej w tym samym stylu, więc bardzo miłe dla oka niestety nie ma japońskiego dubbingu czy voice overu co no Trochę psuje doznania, ponieważ czasami dubbing angielski po prostu leży i kwiczy i prosi o pomstę do nieba. Co odróżnia ten tytuł od innych gier sportowych, to fakt, że jest rpg em tak jak już mówiłem, czyli po każdym wygranym meczu dostajemy expa i nasza postać jest wtedy lepsza. Ma więcej życia, więcej siły, dodatkowe umiejętności odkrywa. I mamy tutaj też coś, co się nazywa random encounters, czyli że po prostu przemierzając dany region, możemy spotkać losowo jakichś przeciwników. I tak na przykład przemierzając teren szkoły, idę sobie, idę, idę, sobie po prostu tam ogrodami, i nagle spotykam po ekipę malarzy, ze klasy artystycznej. No i już zaczyna się z nimi walka do na przykład jednego punktu, do trzech punktów. Są różne kondycje do wygrania i do przegrania, to jest bardzo fajne. Tak jak mówiłem, gra jest bardzo trudna, ale ułatwieniem mogą być strzały specjalne. Graliście w Gold 3 przypadkiem? Grałem, grałem Jacku, grałem, grałem. Mhm. A ty, Nie, ty rafale? Dla mnie nie Człowiek, to jest najlepsza gra na Pegasusa piłka Ale co, a nie, boże, z no, bo. nie, to grałem ja No nie właśnie byłem. chodzi mi o gol 3 to gol 3. Jeżeli grałeś w gol 3 No, no gwiazdy, banany, ołówki Tak, no. i tutaj jest mniej więcej tak samo Możesz odpalać ataki specjalne Które mają osobne animacje I w tym sposobem na przykład To czekaj, to był film taki Shaolin Soccer To coś takiego To o, By, był najbliżej, był, no. najprościej można powiedzieć Że Zuma Eleven to jest Shaolin Soccer Na 3DS-a, po prostu Odpalasz nagle strzał, który zmienia się w smoka, który potem leci do góry, ty odpalasz drugi specjalny strzał, który zmienia piłkę w ogień i ten smok łapie tą piłkę, która jest ogniem i po prostu staje się ognistym smokiem, leci do przeciwnika. Robisz jakieś, nie wiem, szybkie obejścia przeciwników, stajesz się wielki, wyskakujesz razem z dwoma innymi zawodnikami do góry, robić jakiś specjalny strzał, który zmienia w ogóle piłkę w Feniksa. Albo, nie wiem, bramkarz używa jakiejś specjalnej techniki, która daje mu ręce buddy, które zatrzymują każdą piłkę. To jest po prostu cud miód. Jeżeli ktoś lubi Tsubasa, to tutaj się odnajdzie idealnie. Oczywiście strzały nie są tak przesadzone jak w Cubasie, gdzie strzelasz po prostu spod swojego boiska i nagle, nie wiem, kosi wszystkich przeciwników i tak dalej. Ponieważ Subasa też miał grę RPG. Też była bardzo fajna, ale był z nią ten problem, że jak już wpiłeś odpowiedni poziom, to ze swojego pola karnego bramkarzem mogłeś strzelić gola. Bo po prostu byłeś tak potężny, że nie dość, że ci wykosiło wszystkich przeciwników, to jeszcze wykosiło bramkarza i zaliczyło gola. Tutaj czegoś takiego nie ma. Strzały specjalne są super silne, ale nie są jakieś przesadzone, tak? Każdy bramkarz, każdy przeciwnik ma jakieś tam swoje super strzały specjalne, różnią się animacją, wykonaniem, siłą, szybkością, ilością SP, które jest potrzebne do tego. I to jest bardzo fajne, tak? To, że ja walnę sobie strzał, nie wiem, ognistego smoka nie znaczy, że przeciwnik zaraz nie użyje jakiegoś swojego super specjala i nie zatrzyma tego jedną ręką. Albo po prostu bez specjala będzie tak doby, że zatrzyma to jedną ręką. No i tak jak mówiłem, gra jest trudna, często trzeba będzie się napocić, jeżeli chodzi o walkę. Fabularnie to jest bardzo miła gra. Tak, tak jak już mówiłem, życie szkolne, po prostu stanie się najlepszym zespołem, próba dogonienia legendarnej i na Zoom Eleven. Wszystko jest podane w bardzo miłym sosie. Jest tryb 3D, który bardzo fajnie się sprawdza, jeżeli gramy w wersję na 3DS-a, ponieważ było jeszcze kilka wcześniej wersji Inazuma na NDS-y. I z nim jest mniej więcej tak jak z Pokémonami. Mamy na przykład Inazuma Eleven Ogry, Inazuma Eleven, nie wiem, Troll, Inazuma Eleven Dragon. I te wersje ogólnie są takie same, ale różnią się tylko niewielkimi szczegółami. To jest też bardzo fajne. Jakieś pytania? Ja mam, yy, Rafale. Boże, Jacku, Jacku bo się Boże też może być Nie, nie, nie, zamyśliłem się Powiedz mi, Jacku, tu grasz jednym zawodnikiem? Czy całą drużyną? Całą drużyną I, i, Bo i trochę nie ogarniam tego, tego sterowania Ty... Oczywiście, mimo że cała drużyna ma te 11 zawodników To podczas rozgrywek sterujemy tylko tam chyba z pięcioma Z tego co pamiętam Aha, aha, aha Więc... i, I pewnie tak. głównie tymi napastnikami, a nie obrońcami Każdym Wszystkim, Aha. wszystkimi, tak. E, no dobra, i te, te sterowanie mi, mi trochę dziwi, bo ty mi mówisz, że marzę się na, na tym dolnym e dotykowym ekranie, tak jak gracz ma się poruszać, tak? Tak, dokładnie. Czyli Możesz... ty, ty mniej więcej musisz rozkminić, jak przeciwnik się poruszy, żebyś... Przewidzieć ty... to, tak. Przewidzieć w jakiś sposób, tak? Cała rozgrywka polega na tym, że na przykład klikasz na jedną postać, ona jest automatycznie zaznaczona wtedy mhm. i ty masz całą ścieżkę narysować, że ma biec tutaj, ma biec tutaj, jak na przykład narysujesz ścieżkę, kropniesz jeszcze dwa razy na końcu, to on po prostu biegnie sprintem, jak klikniesz na przeciwnika, to on z automatu będzie starał się przeciwnikowi piłkę odebrać. No to ciekawe, ciekawe. To nie jest ciekawe. statyczna rozgrywka, czyli jak na przykład ja podaję do swojego gracza, to przeciwnik w każdej chwili może tą piłkę przejąć, może ją wybić z nóg, może ją w połowie złapać, może nie wiem, przy osobie, która powinna ją odebrać, może ją po prostu od odebrać, tak? Mhm. A, I to jest bardzo ciekawe czyli... mamy levele, mamy ekwipunek dzięki czemu się silniejsi i tak jak mówię, to jest symulator gmocha możesz zaznaczyć każdego po kolei, wyznaczyć mu ścieżkę i on tą ścieżkę obierze, jeżeli mu nic nie wyznaczysz mhm. to AI będzie sterowało tym ludkiem mhm. czyli tam przy wszystkimi, którymi, których po prostu nie używasz i oni też będą sobie starali dać radę sami, czyli, będą podawać do ciebie i tak dalej czyli jacko jak ja wyznaczam tę drogę to tą to... Co, co mają robić, te i mm -hmm. to ja to robię w jakiejś tam aktywnej pauzie. i nie, roz... ro... nie czyli... ma czegoś takiego jak aktywna Aha, pauza. Czyli w czasie rzeczywistym muszę rozplanować tak. im ten. Czyli ja nie mam czegoś takiego, że gramy jednym zawodnikiem na strzałkach no, i podaję nie. i coś nie. Nie, wszystko jest, Aha, wszystko dobra. się odbywa za pomocą stylusa. Tak samo wybierasz ataki specjalne. Wtedy się chyba pojawia aktywna pauza. Mhm. Z tego co pamiętam, kiedy chcesz wybrać sobie atak specjalny, tak? Gra się na chwilę stopuje, wybierasz animację i heja, leci do przodu. I tak samo jest, kiedy atakują Ciebie i na przykład widzisz, że w stronę Twojego bramkarza leci po prostu, nie wiem, jakiś super strzał, to możesz wybrać specjalną umiejętność, dzięki której po prostu on zatrzyma ten strzał. Albo może próbować odebrać go normalnie. Tak samo jak przeciwnicy wpadną na siebie, bo tego nie powiedziałem, kiedy Ty wyznaczysz swojemu ścieżkę i na tej ścieżce będzie inny przeciwnik i wpadniecie na siebie, to z automatu zaczyna się coś w stylu walki turowej wybieracie po jednej akcji, którą każdy z nich zrobi i, z, i patrzysz po prostu na animację, jak to się rozegrało, tak? Wtedy masz tą chwilę aktywnej pauzy, ale używasz tego do oglądania tego, co się dzieje na boisku, bo tak to przeważnie robisz wszystko w czasie rzeczywistym, tak? Tylko właśnie takie potyczki, odpalanie jakichś super strzałów i oglądanie animacji strzałów, wtedy nie masz kontroli nad graczem, tylko obserwujesz, co się dzieje. A powiedz mi, Jacku, ile trwa jeden mecz? Zależy. Jeżeli masz taką random encounter, który ma różne tam na przykład zasady typu zdobądź jednego gola, zdobądź trzy gole, odpal jakiegoś tam specjala i tak dalej, i tak dalej, to zależy od twoich umiejętności. Ja najszybciej wygrałem w ciągu 10 sekund, gdzie po prostu wybiegłem jednym jednym zawodnikiem do przodu i od razu odpaliłem super strzała z miotem przeciwników, heja, do widzenia. Hmm. Ale było często tak, że na przykład godzinę spędziłem na jednym meczu, ponieważ nie mogłem wygrać. O kurczę, godzinę w jeden mecz. To to, to Tak, to masz to na przykład arpeg. ekipę summitów, gdzie po prostu nieważne jak byś chciał podać jeżeli Sumita będzie za blisko to on i tak tą piłkę odbierze, no bo wiadomo jest szeroki i jemu łatwiej to sięgnąć to Ciekawe. trzeba było strasznie kombinować, musiałem tak to rozegrać, że trzema podaniami musiałem tak wycyrklować żeby czwarte podanie, które będzie już tym ostatnim było w miarę blisko pola karnego, żeby, przeci... żeby mój zawodnik mógł odpalić specjala i to nie tak, że po prostu go odpali bo tam też muszę wycelować, w które miejsce on musi strzelić nie mogłem strzelić bliski słupek, tylko musiałem tak zakręcić piłkę, żeby poleciała po prostu na daleki słupek. I oczywiście modlić się, żeby Sumita nie odpalił po prostu, nie wiem, jakiegoś specjala i nie zatrzymał tego bez problemu. Mm -hmm. e, cóż, Jacku, mogę powiedzieć. No ja, ja wychowałem się na CUBAsie i długo grałem właśnie w jedynkę i dwójkę na, na Pegasusie. Pamiętam jeszcze. Dobrze, był świetny. No chętnie bym w to pograł. Sprawdziłbym to sobie, ale jak dobrze wiesz, nie mam 3DS-a i, i nie zapowiada się, żebym miał ale myślę, że, że, że gra jest warta świeczki. Eee, Rafale? Rafale? Jakieś Pytania? No pytań nie ma. No, jeżeli, jeżeli jest tak, jak mówisz, to faktycznie, no ale ja jestem poza, poza Nintendo, poza 3DS-em, więc podobnie jak Krystian. Nie sprawdzę. Póki co. Ale ty to wydaje się fajne. Szczególnie dla osób, które lubią sportówki. A ja akurat lubię sportówki i chętnie bym to sprawdził, ale no, Co ja zrobić? Bardzo cieszy fakt, że i na Zuma Element tak jakby przetarł szlak dla gier level 5, ponieważ dzięki temu, że było zainteresowanie Zuma Eleven, potem otrzymaliśmy na przykład właśnie Fantazy Life, otrzymywaliśmy kolejne Lejtony, które miały już na przykład nie wychodzić. Otrzymaliśmy Ninokuni port z NDS-a, które okazało się świetne i też się idealnie sprzedało. Dzięki temu mamy też zapowiedź Yokai Watch, która jest tak jakby wariacją na temat Pokémonów gdzie level 5 stara się wymieszać całą swoją kulturę nie wiem, duchową, jak to tam nazwać, to jest ich wierzenia, niewierzenia w coś, co znamy z Pokémonów. I to też zapowiada się bardzo świetnie, ponieważ już na przykład w samej Japonii, gdzie ta gra była wydana, sprzedała się na przykład w 6 milionach egzemplarzy od premiery. Ich ostatnia część. To jest kawał. A tam jeszcze mamy anime, mamy mangi, mamy gry karciane, koszulki, maskotki, wszystko. Ja się cieszę, że to przyjdzie do nas, ponieważ to jest jedna z tych gier, które otrzymują najwyższe oceny w tym, w, nie w Kotaku, kurde, zapomniał jak się nazywa, ta japońska gazeta, która ocenia tak gry, ale no, y, Famitsu, o tak, że w Famitsu została jedna z najwyższych ocen, gdzie to się tam rzadko zdarza, żeby cokolwiek dostało same, na przykład dziesiątki. Mhm. Tak, tak, tak. E, dobra, więc czekamy na kolejne e, Jacku gry e, w tym tygodniu i na Zuma Eleven. No, tak jak słyszycie, Jacek poleca, ja też chętnie bym w to zagrał, ale no, niestety się nie da, a wam, e, drodzy użytkownicy 3DS-ów, Biegnijcie po to do sklepu. Mam nadzieję. Tak samo, że... jeżeli macie NDS-a, też możecie śmiało kupować. Jest tak. na 3DS-a, na NDS-a. A jeżeli chcecie nie wiem, przetestować starą wersję przed zakupem, zakupem na nową konsolę, to śmiało na emulatorze odpalcie. Na 100% po, po chwili grania kupicie już na normalną konsolę, którą macie. E, dokładnie tak. E, dobra, to zamykamy kącik e, Jack, e, Jacka. E, Rafale, czy chcesz opowiedzieć o tej rzeczy? od razu przechodzimy do technologii? Wiesz co, powiem o grze, bo krótko powiem o grze, ale dobra, dobra, bo, bo, dobra, to, nie jest, wiesz, to nie jest tytuł, e, nad którym się trzeba długo rozwodzić. E, wyszła gierka, słuchajcie, tydzień temu. Tydzień temu na Androidzie, czyli w sklepie Google Play możecie ściągnąć za darmo, co wszystkim polecam. Przede wszystkim, żeby pierwsze kilka etapów przetestować no i za pełną wersję trzeba zapłacić 43 zł. Nie ma żadnych mikropłatności dodatkowych, przynajmniej ich nie stwierdziłem. Czym jest ta gra? To jest połączenie Diablo 3 z Metal Gear Rising, chyba tak najprościej to ująć poruszamy się mechem jest tam jakaś sobie historyjka fabularna, nie było w związku z jakimś tam najazdem kosmitów, czy też jakichś zmutowanych zombie, jakiś wirus tak do końca nie ogarnąłem w każdym razie naszych bohaterów nie było 20 lat na Ziemi miało ich nie być dłużej, ale po coś tam wrócili bo chyba czegoś zapomnieli no, i oczywiście spotykają w ogóle inną, inną ziemię, niż trafili, znaczy niż ją zostawili. No, i jest walka tego głównego naszego bohatera, który w fajnym, bardzo fajnie skonstruowanym pancerzu, czyli takim mechu w stylu, w stylu Ewangeliona, tylko raczej trochę mniejszym, się tu porusza. Ma, ma jakąś broń palną, ma jakiś miecz. No i jest rozpierducha na maksa i jest bardzo fajna, bardzo przyjemna, bardzo fajnie jest grafika dopasowana, także nawet na starszych sprzętach z Androidem chodzi przy trochę obniżonych ustawieniach graficznych, a na lepszych, nowszych sprzętach to, to naprawdę nie ma na co narzekać, jeżeli chodzi o grafikę. Ogólnie gra jest dosyć pieczołowicie przygotowana. Można to zobaczyć po samej stronie internetowej producenta. Choćby, choćby sam fakt, że oni się reklamują, że to jest, prawda, gra AAA z konsol przeniesiona po prostu, czy, czy przygotowana na, na urządzenia mobilne, tak? Żeby zobaczyli, jak to jest. I powiem szczerze, że to się całkiem sprawdza co może nas najbardziej w takich grach zastanawiać na początku, jak jest ze sterowaniem po lewej stronie będziemy sobie mieli niby gałkę, tak, którą się poruszamy tam we wszystkich kierunkach dookoła trochę jak analog po prawej jest kilka przycisków jeden duży, podstawowy od maszowania, żeby, żeby tłustym tym mieczem, natomiast jest kilka doradkowych jeden służy, służy takiemu wyskokowi do przodu, drugi jest jakimś specjalnym, jest tam jakiś trzeci jeszcze, który, który jeszcze miałem zakryty i co fajne to, że pomimo, że nie ma zbyt wielu jakby możliwości, wielu przycisków, bo wiadomo, że wtedy by się grało niewygodnie, to jednak jest to sterowanie tak rozwiązane, że jest nawet spory wachlarz ciosów, tak? bo jest oddzielny motyw na sterowanie bronią palną, po prostu się wtedy naciska na ekran poza tymi przyciskami i on w tym kierunku wtedy pojawia się celownik, zaczyna, zaczyna sobie gdzieś tam strzelać, Leży nie My musimy jakby ręką po, po palcem po całej mapie jakby kierować żeby on strzelał tam gdzie chcemy tylko po prostu w to wolne pole dotykając kciukiem on zaczyna strzelać ale pojawia się jakby dodatkowy krzyżak którym obracamy jakby kierunek strzału nie? Jeżeli chodzi o uderzenia mieczem, no to standardowo kilka ciosów powoduje jakiegoś kombosa, ale możemy też sterować przerwami pomiędzy kolejnymi tapnięciami. Mianowicie, jeżeli uderzymy raz, a odczekamy tam, nie wiem, pół sekundy, czy, czy coś w tym stylu, tam się pojawi taka fioletowa, wtedy jakby chmurka, takie taka jakby zebranie energii, i wtedy kolejne uderzenie wykonujemy. I potem jeszcze jedno, to będzie taki, wiecie, wolniejszy, ale o wiele mocniejszy kombos, taki w sam raz na bossa do wykonania. Więc no, sterowanie jest całkiem fajne. Nie, nie miałem wrażenia, że, że, wiecie, to jest typowa gra typu biegnij, uderzaj, biegnij, uderzaj. Z każdej strony trzeba było trochę pobiegać, po unikać jakichś strzałów, ciosów, powalczyć. Wiadomo, że no na pewno na pewno będziemy odczuwali powiedzmy po przesiadce z konsoli jakieś elementy, które będą wyraźnym uproszczeniem, tak, że na przykład wszędzie widzimy tego samego typu skrzynki i wiemy z daleka już, że w tej skrzynce jest jakiś tam bonus, jakiś gadżet, jakaś energia, czy jakiś kredyt, który potem można wydać na ulepszanie tego mecha on tam ma jakąś takie takie specyficzne futurystyczne drzewko umiejętności, tam przypina się jakieś odznaki, które, które polepszają jakieś parametry, zdobywa się coraz lepsze cały mech jakiś tam swój poziom rozszerza i poszczególne odznaki możemy dopiero przy wyższych poziomach używać i tak, dalej, i tak dalej. Ale no rozpierducha jest solidna. No, poziomy nie są długie, ale nie są też wszystkie utrzymane w jednym na pewno... Yy na jednym poziomie, w sensie, w sensie że każdy wygląda tak samo bo nawet po kilku pierwszych które, które były do siebie podobne jest sytuacja gdzie chyba z tego co się zorientowałem tracimy w ogóle z tym statkiem matką czyli z naszym centrum dowodzenia kontakt i jakby zaczynamy sami potem się przedzierać przez, przez to opuszczone i zasilone przez zombie miasto nie wiem jak ta gra się skończy oczywiście bo jeszcze, jeszcze jej nie skończyłem więc to nie jest pełna recenzja, tylko takie polecenie no ale biorąc pod uwagę, że solidne demo jest za darmo i, i każdy może sobie ściągnąć, odpalić te parę sektorów, wyłapać i stwierdzić czy 43 zł to jest dużo to polecam to, to pod tym kątem polecam oczywiście no, ja grałem na tablecie to 7 cali jak najbardziej się sprawdzało nie wiem jak to było w przypadku yy, komórki jakiegoś smartfona powiedzmy 4-5 calowego no ale myślę, że też dałoby radę to ogarnąć czyli chwila chcesz powiedzieć, że to Implosion Never, never Lose Hope jest płatne? jest płatne, ale płacisz za odblokowanie jakby całej gry jednorazowo 43 zł, natomiast normalnie ściągasz jakby za darmo, grasz sobie demo przez kilka sektorów i, i potem dopiero Ci sugeruję, że y, mógłbyś zapłacić i, i jeszcze możesz coś tam zagrać sobie chwilę y, ogólnie są jeszcze jakieś osiągnięcia jakieś odznaki do zdobywania że, że na przykład jeżeli przejdziesz dany sektor w odpowiednim czasie albo bez utraty energii, albo bez zaliczenia jednego uderzenia chociażby albo na poziomie łatwym, na poziomie trudnym to zdobywasz jakieś tam odznaki, które potem odblokowujesz. No i na sam początek można już parę godzin się pobawić jakby samym tym demem a po odblokowaniu no jest tego jeszcze sporo więcej, bo tu jest jakby chyba jeden świat sześciosektorowy z tego co się zorientowałem jako bezpłatny udostępniony. A czemu Jacku tak się pytasz? Bo powinno być za darmo? Nie, no, bo już zacząłem pobierać, bo się ucieszyłem. Że fajna gra, tu, Ale złotych. nie, później, później dopiero wrzuca i nie, z, nawet, nawet, obowiązków. nawet bodajże przy trzecim czy czwartym sektorze wyskakuje opcja, żeby zapłacić albo dalej testować demo i dalej jeszcze można grać jakiś tam e, sektor, tak? No nie jest tego dużo, ale wystarczająco, żeby się zorientować, czy, czy nam się to podoba i przyznam szczerze, że chyba lepsze gry tabletowej dawno, dawno nie widziałem. Z takim... Przede wszystkim, wiecie, no zaczyna się dosyć poważnie, tak? Są normalnie nagrane dialogi, jest normalnie filmik nagrany, ładna grafika w menu ogólnie. Na początku obiecuje bardzo dużo, i tak naprawdę po odpaleniu nie ma jakiegoś szczególnego rozczarowania tą grafiką, tak? Ja odpalałem na Nexusie z 12 roku w tablecie, i on jednak nie ogarnia, wiecie, wszystkich możliwości graficznych, już z dzisiejszych czasów, już na kilku tytułach to odczułem. A tutaj mimo wszystko to wyglądało ładnie, więc chętnie bym nawet to zobaczył jak to wygląda na, na, na sprzęcie jakimś na trochę lepszym. No to wiadomo, z automatu eee. ustawienia się dopasowują. E, tak, e, no to Jacku będziesz mógł sobie pograć Ja wiem, że to na Windowsa standardowo nie wyszło Więc ja sobie w to nie, nie, nie zagram. Ale, ale proponuję ale płynne faktycznie... przejście Że skoro planujesz zmienić telefon Aha, To no. pogadamy no, no tak. O premierach tak, tak, tak. smartfonów na, na ten rok i ogólnie co ciekawego Można wybrać, bo trochę się tam na rynku Podziało ostatnio E, mhm. uprzedzam, że to nie będzie raczej mega ochy jachy i jachy i głosy zachwytu z mojej strony bo, bo raczej dosyć negatywnie się zapatruję na to co wyprawiają e, producenci w tym momencie tak e, e, ta recenzja będzie sponsorowana ta recenzja będzie sponsorowana słuchajcie e, mamy w tym momencie tak, jesteśmy praktycznie po premierze e, HTC One w trzeciej odsłonie, czyli M9, tak jest jakby fachowe oznaczenie tego modelu. Mamy Samsunga S6, od w zasadzie świeżutko po premierze, tak? W momencie, kiedy słuchacze nasi będą słuchali tego odcinka, to 28 kwietnia jest premiera G4 LG, natomiast no już sporo przecieków poszło i dużo wiemy, czego się możemy spodziewać i, i czym nas spróbują oczarować. I mamy jeszcze Sony na naszym rynku, które w ogóle Sony, nie wiem czy zauważyliście, ale ma cykl wydawniczy smartfonów flagowców co pół roku, a nie tak jak wszyscy co rok. Jest tak, niestety, niestety tak, jest. tak jest i ogólnie Z4 wygląda pod tym kątem bardzo biednie w sensie kątem Z3 bo, bo nawet ta Z3 się jeszcze nie przyjęła za specjalnie ja jakoś dużo jej nie zauważyłem wśród znajomych czy, czy w ogóle jakiś osób nawet i obcych e... i zmian jakoś za szczególnie też nie ma w tej nowej wersji, więc i najciekawszy news jest taki, że padło hasło, że nie wiadomo czy ona wyjdzie z Japonii, więc na chwilę obecną w ogóle Xperia Z4 bym pominął e... Chwalą się, że na pewno coś wypuszczą nowego na rynek europejski, ale to być może będzie dopiero za miesiąc, dwa ta premiera, tam były jakieś zapowiedzi, więc może to będzie jakaś podrasowana Z4, może coś zmienią w innym kierunku, bo wiedzą, że mamy inne oczekiwania na naszym rynku, ale myślę, że na razie co nie ma się pochylać nad Z4. Krystianie, ile w ogóle funduszy planujesz przeznaczyć, że tak się prywatnie zajmujesz? Ja mam nieograniczone fundusze, mówię, myślałem bardzo mocno nad szóstką. iPhone'em. Te, teraz będę, tak, teraz będę zmieniał za jakiś miesiąc, właśnie telefon. E, nie, ma, nie ma znaczenia, ile będzie kosztował, tylko po prostu no chcę w miarę dobry telefon i raczej już nie na Windowsie. E, no chyba, żeby była ta nowa, jakaś nowa Nokia, ale. No jeszcze Nokia, nie, to ale, ja, ja bym 30, się nie spodziewał. No właśnie, dla, dla, dlatego wiesz no te mapy Hira naprawdę są świetne. No mapy są faktycznie I, dobre. I niestety nie będę miał ich nigdzie. Tak sobie pomyślałem, żeby sobie po Ale przecież na telefon. Androidzie są. Normalnie jest aplikacja bezpłatna, ściągasz, masz wszystko na, na, na smartfonie. Ale Hira no, już? oczywiście, już z pół roku temu, może cztery miesiące temu zainstalowałem. Oto widzisz. No tylko to nie to było w to... ich w sklepie Play, tylko bezpośrednio ze strony trzeba było zainstalować. Aha, to w takim razie, no to w takim razie, no słuchaj, no Android, jakiś Android, najprawdopodobniej Android, no mówię, myślałem ostro nad tym iPhone'em 6, ale tak sobie myślałem, że no nie wiem, no tak jestem, to jest świetny telefon, no, no właśnie, może spytam się specjalisty, co byś mi polecił właśnie, ee, Rafale, bo siedzisz w tym, a ja kompletnie w tym nie siedzę. E Przedstawić, znaczy wiesz, ja na pewno będę to przedstawiał w taki sposób dosyć rozsądny i, i logiczny, bo uważam, tak. że nie ma sensu płacenia nie wiadomo ile za coś, co tak naprawdę nie jest tego warte. Znaczy tak, I ale przede, znaczy... przede wszystkim mam takie wrażenie, wiesz, patrząc na premiery tych smartfonów, że one mają przede wszystkim pokazywać w towarzystwie, że masz najnowszy telefon i czego on tam nie ma i że muszą się czymś wyróżniać, wiesz, pod tym kątem. Na przykład mamy w w LG mamy skórzaną obudowę. O, to jest na przykład patent. W LG będą skórzane obudowy możliwe. Skóra oczywiście naturalna, proces produkcji samej obudowy to jest 12 tygodni, więc w ogóle wow, tak. I teraz zobacz, LG G4 jest zapowiedziany, że będzie kosztował drożej niż mniej więcej ma kosztować drożej niż zwykły Samsung S6, a taniej niż Samsung S6 w wersji Edge a to jest praktycznie ten sam smartfon, tylko z tym zagiętym ekranem na krawędzi, mowa o S6, tak? Czyli ma zagięty ekran, na którym możesz sobie yy, nie wiem, mieć dodatkowy pasek z jakimiś zadaniami albo załóżmy, że jakieś aplikacje będą go tam wykorzystywały, Mm -hmm. aczkolwiek no to jest też dla mnie coś co się wyróżnia przede wszystkim jak ten telefon leży na stole i fajnie wygląda, bo jest ekran zawinięty i się wyświetla coś jeszcze od boku ale kompletnie nie czuję jakby sensu tej funkcji żeby żeby ona mi była potrzebna żeby wręcz mnie nie irytowała jak to mam, jak trzymam telefon, to wolę mieć jakąś pewność powiedzmy tego chwytu, że łapię go za boki, wiesz, te ramki i tak są cieniutkie, tak? I, i że łapię go za boki i powiedzmy nic tam nie robię przypadkiem akurat na tym telefonie, nie wiem, nie włączam menu albo nie odpalam odtwarzacza muzyki, bo, bo źle chwyciłem telefon, tak? Yy, więc Samsung próbuje wyróżnić się tymi ramkami Wiesz, jeżeli chodzi o procesory i to, co mają we wnętrzu, to tak naprawdę tu nie ma co porównywać. Wszyscy poszli w kierunku ośmiordzeniówek poza LG, który poszedł w sześciordzeniówkę, z tym, że sześciordzeniówka, czyli Snapdragon 808, korzysta jakby z sześciu takich samych, takich samych kości Cortex, gdzieś miałem to ich oznaczenie, bo teraz wszyscy wykorzystują zamiennie jedne albo drugie e, jakby dwa szybsze i cztery, a, A57 e, w 4 jest sześciordzeniówka na korteksach A57, a dla przykładu e, dla przykładu Xperia Z ma A53 i A57, tak? Jeden kładkor i drugi kładkor, czyli jest 8 rdzeniówka. W S6 jest to samo i w HTC jest również 8 rdzeni, więc. Te procesory i tak nie pozwolą w ogóle się zmulić telefonom, i tak naprawdę już cztery z poprzedniej generacji z rocznika 2014, one były na 2,5 GHz kościach robione i to w zupełności wystarcza. No to nie ma prawa się, się zmulić na chwilę obecną przez najbliższe dwa lata, wiesz, przeszkadzać nam, tak, że procesor jest za wolny więc na pewno bym przez procesor nie starał się tutaj wybrać telefonu ekrany wszędzie są 5 do 5,5 cala i wszystkie mają albo Full HD albo 2500 na 1900 przy czym tak naprawdę to też nie ma znaczenia bo więcej niż Full HD nie zobaczysz bez jakiegoś nie wiem nakładania tego telefonu na okulary tak jak Samsung planuje robić z tymi swoimi VR okularami Także będziesz dodatkowo mógł te telefon wykorzystać jako okulary. To w zasadzie jedyna ciekawa funkcja, jaka tam się w Samsungu wyróżnia, ale oni tego jeszcze chyba nie wprowadzili. Zobaczymy w ogóle z czym to się pojawi, jak to się pojawi, jak to będzie działało. I te wszystkie telefony kosztują powyżej 3000 złotych. Cennik, cennik no, tak. jest, wiesz, od 3000 się zaczyna za wersję jakąś tam 16 Giga. Co ciekawe, Samsung w najnowszych modelach również zrezygnował z kart pamięci microSD, więc tutaj musisz pamiętać o tym, żeby się nie zdziwić potem, jak kupisz 16 kę i się momentalnie ona za, wiesz, zapełni. Tutaj myślę, że 32 Giga to jest tak optymalna wartość, mimo wszystko 64, no jak ktoś tam więcej, powiedzmy, lubi jakieś zdjęć robić, czy filmów nagrywać, no ja mam 32 giga na Nexusie, zawsze mnóstwo gier, zdjęć to nigdy nie, nie zblokowało mnie jakoś że, że ta pojemność była za mała na 64 giga bym się jakoś tam nie napalał strasznie no ale... Ale, ale ani HTC to w ogóle jest w tym momencie tylko i wyłącznie rozwinięcie poprzedniej opcji. Mamy dalej monoblok monoblok jakby obudowę nieotwieraną bez z jednego kawałka aluminium. Fajna, rozwinięta. Znowu mamy podwójne głośniki, które bardzo będą na pewno fajny dźwięk dawały. Natomiast pytanie, czy ktoś faktycznie z tego korzysta? Na pewno są tacy. No ja zawsze jeżeli chcę już puścić dobrą muzykę czy, czy dźwięk, to sobie podpinam głośnik bluetooth zewnętrzny i, i to jest najlepsze Rozwiązanie. Żaden telefon tego nie zmieni, nie zapewni, żeby to było inaczej. Eee, wbudowanymi głośnikami i tak naprawdę, no wiesz, no, procesor, tam RAM. Wszystkie teraz te nowe nowe roczniki 15 mają 3 giga RAMu, eee, i tak naprawdę wykorzystują jeszcze jedną opcję. Wszyscy się decydują właśnie na bardzo szybkie pamięci zamontowane, szybkie, fleszowe pamięci, wiesz, żeby zadziałać w stylu dysków SSD w laptopie. Tak? To już ostatnio rozmawialiśmy, że dysk SSD jest w stanie o wiele bardziej przyspieszyć wiesz, działanie kompa niż y zwiększanie ilości RAMU, jak to było kilka lat temu. I w smartfonach idą podobnie. Ja mogę po sobie powiedzieć, że, że korzystam prywatnie z Motorola i Moto G i Motorola właśnie też zrobiła taki chwyt już, już w zasadzie dwa lata temu, że zablokowali opcję karty pamięci rozszerzania wszystko po to, żeby w pełni korzystać z tej pamięci wbudowanej, która, której prędkość odczytu i zapisu wiesz, była najszybsza w tamtym momencie na rynku w chwili premiery. Ona była szybsza niż w analogicznym okresie, jak, jak wychodziła tam S3 i S4, Samsung i, i, i tego typu telefony. I to faktycznie dawało się odczuć na wszystkich, na wszystkich jakichś benchmarkach czy też w użytkowaniu. Po prostu ten telefon był szybki, pomimo tego, że kosztował 700 czy 800 złotych. I to mi się wydaje fajnym rozwiązaniem. I teraz, powoli zmierzając do tego, co ja bym, na co ja bym się zdecydował, gdybym teraz chciał zmienić telefon, to najbardziej bym je skusił, taki telefon, nie wiem czy słyszałeś, o czymś takim jak OnePlus One. E, nie mam pojęcia co nie to masz jest, pojęcia, co to ten jest. telefon jest zajwisty i powiem Ci dlaczego. W zeszłym roku wypuściła go firma, to jest oczywiście jakaś tam chińska produkcja, natomiast e, podeszli do tematu tak dosyć wiesz, e, wysoko mierząc, bo tak naprawdę wyprodukowali ten jeden telefon tylko. Od razu ochrzcili go i cała kampania marketingowa była robiona na zasadzie, że to jest e, killer tych, tych smartfonów wiesz, e, flagowych. Killer flagowców. Mhm. I on miał bez celu, on w zeszłym roku już miał 3 GB które zeszłoroczne smartfony, no, wszystkie mają po 2 giga praktycznie. Eee, Snapdragona ma zamontowanego tego już jeszcze nie ośmiorodzeniowego, to jest ten najmocniejszy czterodzeniowy, więc tak jak mówiłem we wstępie, w zupełności powinien on wystarczać. Eee, I praktycznie jest już rok po premierze tego telefonu, może trochę krócej. Natomiast. Eee, one plus one był przez bardzo długi czas sprzedawany tylko i wyłącznie poprzez yy, zaproszenia. Musiałeś mieć zaproszenie, żeby móc zamówić ten telefon. Ciekawe. To ciekawe, było nie? ciekawe, to ciekawe. oczywiście miało spowodować, że jest wiesz, większy popyt niż podaż, tak? I, i, i takie złudzenie dobra, luksus, dobra luksusowego. Yy, tutaj chciałbym się odnieść jeszcze do kilku szczegółów. Na przykład, yy, wspomniałem, że w tym roku obudowy zaczynają smartfonów być takim wyróżnikiem tak? że G4 LG będzie w skórze że plastikowy Samsung, to o tym jeszcze nie powiedziałem ale plastikowy Samsung już nie będzie plastikowy bo będzie metalowo szklany, będzie miał przód metalowy a z tyłu, znaczy już ma tak, a tył jest szklany i co więcej, jeżeli chodzi o OnePlus One, kupujesz go oczywiście w obudowie stworzywa, natomiast masz opcję, masz opcję wybrania bodajże pięciu czy sześciu rodzajów obudów, w tym jest obudowa drewniana, jest obudowa bambusowa, jest obudowa kewlarowa i jest obudowa jeansowa. Więc no czegoś takiego to ci nikt nie zaoferuje i możesz sobie wiesz w pięknie dopasować kupując na eBayu po prostu wiesz tylną klapkę z materiału taki jaki chcesz to jest mhm. na pewno coś ciekawego wyświetlacz jest 5,5 cala więc na pewno nie ma na co narzekać jeżeli chodzi o, o jego wielkość, myślę, że więcej niż 5,5 cala to w ogóle nie wchodzi w grę jest to Full HD to oznacza 400 pikseli na cal i, i moim zdaniem nawet też nie ma sensu w te wyższe rozdzielczości iść, bo pamiętajmy, że to przecież chodzi o baterię, tak? o to jak ona potem będzie, będzie wyżerana Bateria, on ma chyba 300 albo 320. Tak, te telefony wszystkie pamiętam. w zasadzie praktycznie starają się mieć koło 3000, tam plus, minus 200, e, im się udaje gdzieś tam zmieścić, bo po prostu, no, jest problem z wymiarem, tak, e, bodajże najlepiej to wyszło w tych, w premierach 2015 roku Huawei się popisał, tylko że jeszcze nie ma premiery tego telefonu, ale jest zapowiedziane, że on właśnie będzie miał około 6,5 mm tylko grubości, Ja też będzie miał ten akumulator powyżej 3000. Przy czym, Krystianie, tutaj jest ciekawostka. Interesowałeś się, jaki akumulator jest w iPhone 6? E, wiesz co, przed chwilą e, nie, nie, nie, nie, nie, bo on tylko, jest w dwóch wersjach j, j, ja robiony, zawsze... ten mały i duży, nie? Wiesz co, ja zawsze wychodziłem z założenia, że smartfon i tak e, praktycznie ładuje codziennie, więc... E, no to prawda, no to i... trzeba go ładować codziennie, ale wiesz, chodzi o to, że czasami jednak z niego korzystasz, nie? I, i czasami, wiesz, jak z niego korzystasz, to potrafi baterię ci zjechać no w dwie godziny, tak? To nie chodzi o to, że on na czuwaniu cały dzień wytrzyma. Chodzi o to, wiesz, jak jeżeli ma ten wyświetlacz, wiesz, który ma niesamowitą jasność, na przykład tak jak y, S6 ma świetną jasność, tak, bo mają tego Amuleda, y, ale mają, wiesz, wyświetlacz o powiększonej rozdzielczości, no to on musi szybko. Już były, były recenzje, gdzie, gdzie podobno w momencie kiedy jasność była podbita oczywiście bo był korzystany w słońcu plus jakieś obciążenie procesora no bo jest 8 rdzeni, 2 godziny smartfon pala, na przykład na grze no to nie jest to na pewno sorry że ci przerwę, no? powiem tylko tak jeżeli byłbym na tyle szalony żeby wydać 1300 złotych na telefon to na 100% bym kupował ten OnePlus One albo sprowadził sobie jakiś oryginalny z Japonii ewentualnie, bo nie wiem czy wiesz ale w ciągu najbliższych 4 miesięcy mają już podać dokładne specyfikacje i datę premiery OnePlus 2, który również będzie kupowany tylko za pomocą zaproszenia. Tak, zaproszeń. ale on będzie startował w cenie podobnej jak OnePlus 1 na początku, czyli będzie na pewno powyżej dwóch koła kosztował, coś koło tego. A w tym momencie OnePlus 1, One, możesz normalnie wejść na stronę, wyświetla się logo, jest opcja kup, czerwony przycisk, 1298 za szesnastkę, a tylko 150 zł więcej, 1448 za czarną wersję, 64 giga. Kupujesz, 1500 zł, jesteś zarobiony. Tutaj jest fajny, fajny też temat, jeżeli chodzi o OnePlus One, jeżeli chodzi o system, dlatego że on jest na Androidzie oczywiście, ale nie jest to żadna nakładka producenta, tylko jest to odpowiednio zmodyfikowany i dopracowany cyjanogen. A Cyanogen jest y, chyba no, najlepszą w ogóle linią modową y, na Androidzie produkowaną, która ma najwięcej aktualizacji, najwięcej fajnych rozwiązań i na pewno można im zaufać, tak? Na pewno się nie trzeba martwić tego, że tam się będzie coś krzeczyło. Co prawda na razie jest to jeszcze z tego co widzę na 4.4 Androidzie oparte, ale wcale bym nie płakał w związku z tym, dlatego że Lollipopa testuje na dwóch urządzeniach i póki co ciągle się zawodzę na nim i to nie jest jeszcze, pomimo że pół roku temu była premiera, to nie jest sprawdzony system. I nie mówię tu o wyglądzie, tylko o działaniu, że, że tam się pojawiają jakieś problemy z GPS-em, ze sprawnością, ze stabilnością w ogóle, więc myślę, że, że spokojnie można sobie podziałać. No: i... ja mam niewielkie pytanie odnośnie OnePlus One bo tak już właśnie mówimy, że on jest tylko na zaproszenie, że kupisz go tylko za pomocą zaproszenia, no, czyli i już dalej nie, i dalej. teraz jest otwarty no. Ale, no tak, ale no na początku, tak, to jak można było uzyskać to zaproszenie? musiałem napisać do producentów, że jestem bardzo chętny wysłać mi moje nagie fotki albo coś w tym stylu Powie, powiem ci szczerze, że nie sprawdzałem tego tematu bo też się zastanawiałem nad tym, ale ale tego nigdy nie zweryfikowałem eee, jak to było, wiem, że jakaś tam pulę zaproszeń w ogóle szły na poszczególne kraje i, i, i tak dalej, no i wiesz no jakoś jakoś tam sobie to robili, no wiadomo, że to nie szło kilkadziesiąt egzemplarzy na, na, na kraj, tylko raczej tam w jakieś, wiesz, tysiące, tak? Natomiast nie wiem naprawdę, jak to przebiegało. Oni zdejmując tą opcję zaproszeń, to też zdejmowali ją przez poszczególne kraje, tak? To nie było, że nagle Homon to cały, wiesz, schodzi z, z całej Europy, tylko w jakichś poszczególnych krajach, więc w pewnym momencie ich się bardzo dużo pojawiło na rynku, nawet na Allegro i tak dalej, no ale teraz wiesz, oficjalna dystrybucja, bez problemu masz wiesz ze wszystkim, tak no i jest wszystko w tym telefonie, czego potrzebujesz, masz wiesz, mikrofony, masz trzy z redukcją szumu, dwa głośniki stereo, wszystkie jakieś multimedia wspierane, wiesz, dekodery i tak dalej no, nie ma USB 3.0, tak? No, ale to raczej w telefonie i tak się korzysta, wiesz, z tego, co, co, sam ściągnie, a nie raczej na zasadzie jakichś tam yy, przesyłania danych, tak? Yy, jest dioda powiadomień, jest, yy, jest wszystko oczywiście na najnowszych standardach, jakichś Bluetooth i tak dalej, NFC, więc no. Bardzo dobry, tak? Bardzo dobry telefon. Teraz tak, tak. Tak, tak sobie myślę, bo faktycznie e, znalazłem go tutaj w Android 13 też. megapikseli, masz Sony, e, obiektyw, sensor, jakby z, od Sony zastosowany, więc na pewno aparat jest porządny, bo Xperie mają chyba najlepsze aparaty i, i tu masz. E, Pytanie a propos aparatu. Tu jest napisane Six, Lens, 6 soczewek, Kamera. Sześć tak. soczewek, aby uniknąć zniekształceń i sfałszowania kolorów. No ogólnie, im więcej soczewek, tym lepiej, tak? Możesz mieć i 20. A jakie jakiej zasadzie to Czyli tu działa? Nie są soczewki, wiesz, że, że one są znaczy to jest po prostu optyka aparatu tak, yy, może być jedna soczewka, no ale wtedy będzie ci się wiesz, światło przechodziło przez jedną, będzie od razu, wiesz pod słońce zrobione zdjęcie, wiesz, niemożliwe do wykonania i tak dalej, i tak dalej a im więcej tym powiedzmy ta optyka jest lepsza, no wiadomo nie mówimy tutaj jeszcze o optycznym zoomie, tak to, to, to nie jest jeszcze ten czas chociaż niedługo może się pojawią, bo też, też czytałem o tym, ciekawe, ale kiedy indziej opowiem Powiem Ci szczerze, że nawet się nie orientowałem, ile soczewek jest zastosowanych w takich aparatach, na przykład Samsungowych, czy, czy, czy jakichś innych. Oni wszyscy, wiesz, na podobnym, jakby starają się teraz poziomie tutaj te aparaty montować. Sony może trochę bardziej wybiega w przód, bo chyba ma największe możliwości. Na pewno ciekawostką jest ten 5-megapikselowy aparat przedni, bo to jednak się całkiem czasami przydaje w określonych sytuacjach. Nie mówię, że tu każdy, wiecie, na Facebooku sweetfocie wrzuca, ale czasem po prostu jest tak wygodniej zrobić zdjęcie. Mm. Eee, no. słuchajcie, ja tak sobie teraz myślę, że to jest chyba jeden z niewielu telefonów który naprawdę jakość do ceny się zgadza że tyle w sumie powiem. ale wiesz, bo tutaj te ja telefony. czytałem kiedyś historię wiesz, to było rok temu, więc, więc no teraz nie będę z pamięci wszystkiego przytaczał ale mm, mhm. ogólnie to założył i zrobił gość, który miał dużo kasy i, i on ogólnie wcześniej siedział w tym biznesie i po prostu odszedł z jakiejś firmy, bo się trochę wkurzył właśnie na wiesz, na rżnięcie konsumenta i po prostu stwierdził, że zrobi coś takiego. Na zasadzie pokaże, jak można to zrobić dobrze i tanio i jak wszyscy inni dymają. No umówmy się, no 3,5 tysiąca za telefon to, to, to naprawdę jest chory pieniądz dla mnie. No tak i... i to, wiesz, to jest cena za niewiele Lepszy telefon. Nie, niewiele bo, lepszy. Bo, no. tych, bo też masz, bo, wiesz, no, procesor bo... trochę się będzie różnił, a reszta tak naprawdę, wiesz, no, porównaj sobie rok temu, też 3000 kosztował, wiesz, S5. Ten telefon jest mocniejszy, wiesz, niż S5 i, i jest jeszcze zamknięty, wiesz, na jakichś tam kompozytowych, magnezowych obudowach, bo on ma yy, obudowę, no, plecki plastikowe, ale ogólnie w środku jest magnes yy, dzięki czemu jest w ogóle jednym z, z lżejszych telefonów. O tych rozmiarach, no i ja tam miałeś sam plastik, tak. No, jedyne co można mu zarzucić, to że nie jest wodoodporny. Tylko, że tak naprawdę no, ta wodoodporność gdzieś tam w Xperiach, która się trzyma, sam nowy też już nie jest wodoodporny. Bo materiały nie pozwalają. Piątka była, szóstka nie jest. tak? HTC nie jest, no bo jest metalowy, z tego co przynajmniej, chyba że coś po, po, pochrzaniłem, ale nie doczytałem, żeby był. LG jest skórzany, no to też nie będzie, nie będzie wodoodporny i jeżeli chodzi o Sony, no to Sony będzie, ale, ale to jest jakby wiesz u nich standard, tylko że to jest wciąż do, do tam powiedzmy 1,5 metra, 30 minut, tak? No to super wodoszczelność, no tyle, że Ci może gdzieś wpaść. A jeżeli chodzi o telefony wykonane już wiesz na zasadzie yy, Unibody, gdzie masz baterię wbudowaną na stałe i ogólnie ta klapka tylko tam przykrywa jakieś złącza, yy, to wiele widziałem testów, gdzie nawet taka MotoG, jak moja, była po prostu ładowana na pół godziny, wiesz, gdzieś pod kran do, do, do wiesz, miski z wodą i nic się nie działo i normalnie y, wychodziła bez szwanku, bo, bo, bo jest już taka konstrukcja po prostu, wiesz, gdzie wciskają wszystko, nie? Tyle, że nie ma tego certyfikatu, więc też się nie trzeba martwić, że powiedzmy po wyjściu na deszcz ten telefon ci się skrzani, tak? I, i zamoknie od razu i przestanie działać. no Chociaż wiadomo, że masz ryzyko gdzieś tam utraty gwarancji, no przez to, nie. No A jak tak. z odpornością na mróz? Ponieważ na przykład mój znajomy miał często problem taki z telefonem, że kiedy wimę nosił go po prostu w kieszeni, on go wyciągał, nagle miał na telefonie szron, cały telefon był tak zimny, że nawet nic nie chciał reagować. Ale pytasz, o który telefon? No bo tutaj nam rósł, to wiesz... O każdy. O każdy no nie wiem ja nie miałem problemów tak a, a telefon mi się zdarza nawet zostawić w samochodzie który wiesz wymarznie całkowicie temperaturę straci wiesz potem wrócę I, i wiesz widać że jest wymrożony bo po prostu ekran chodzi z opóźnieniem wyraźnym tak bo, bo krys, kryształki się wiesz skłodziły yy, ale ogólnie rzecz biorąc nie ma, nie ma tego problemu. Tutaj patrzę jeszcze na, na te aparaty zastosowane, mają fajną dosyć, może nie tyle szerokokątność, co po prostu aparat na przykład frontowy łapie o wiele więcej na, na tym samym wysięgniku, tak? Takie, takie ciekawe porównanie. I aparat nie wystaje z obudowy, praktycznie jest na płasko z obudową w OnePlus One to moim zdaniem jest też duży plus bo wiecie, telefon się kładzie i, i zawsze jak się kładzie to on się na czymś tam opiera nie? i mm, zarówno w HTC zrobili wystające szkiełko aparatu które wcześniej czy później będzie musiało się porysować w Samsungu to już w ogóle szkoda gadać, bo wystaje prawie tak samo jak w iPhone'ie o, o co też był żal z czwórkę omijamy, tak? no i, i tak naprawdę wszystko w tym temacie. W LG też wystaje, tyle że tam jest dodatkowo jeszcze ten przycisk, który nie każdemu musi pasować, bo akurat ostatnio korzystam trochę z G2, która tak samo ma te przyciski zamiast na bocznej krawędzi, przygłaśnianie i odblokowywanie to pod aparatem bezpośrednio. To wymaga przyzwyczajenia i to nie jest do końca wygodne, bo jednak uruchomienie telefonu, aparatu, odblokowanie, robienie zdjęć w kieszeni czy cokolwiek to jest bardzo, bardzo powszechne i jednak na boku te zdjęcia się, znaczy te, te guziki się o wiele lepiej sprawdzają, więc LG jednak mnie nie przekonało tym a już to robi od dwóch lat ponad, No dodatkowo nie można wykorzystać wtedy bocznych klawiszy, żeby zrobić zdjęcia. To jest dla mnie bardzo ważna i wygodna rzecz. Nie, nie wiem, czy, czy, czy Wy macie taką... W Nokiach pewnie masz taki przycisk. Tak, tak, jest. oczywiście. Tam mam... Yy, długo przytrzymam, normalnie wchodzi no, w aplikację, i... która wcześniej ustala, od razu robi zdjęcie. Tak, tak, mam. No to właśnie w LG tego nie będziesz, a też uważam, w Soniakach jest w ogóle dedykowany przycisk. To jest fajne, tak? No można nad Sony Z3 się zastanowić, bo nie uważam go za zły telefon, tylko wciąż za niego trzeba zapłacić o wiele więcej. I to... Znaczy, wiesz co, jest... U, ust, występuje u mnie w domu ten telefon, bawiłem się nim. Fajne, o, oczywiście, że fajne, ale wiesz co, w, tutaj u mnie w domu jest dużo... Xperi już po prostu no tak. zgrzygam tym telefonem no i... i go nie chcę e, ale nie, powiem ci, że tym OnePlus'em mnie strasznie zainteresowałeś naprawdę po 280 funtów tutaj więc e, bardzo możliwe, że tak mnie zainteresowałeś jeszcze poczytam o nim dłużej ale faktycznie to jest telefon, no, ma niewiarygodnie niską cenę za to, co prezentuje sobą, a w sumie o to chodzi. Ma Androida, więc to mnie interesuje dosyć. Wszystko wskazuje na to, że po prostu przejdę na kartę, a zrezygnuję już z abonamentu, no bo w sumie szkoda pieniędzy płacić za telefon, który będzie niewiele lepszy, a będę za niego płacił dużo, dużo więcej. No bo, sorry, no jeżeli ten kosztuje, dajmy na to, te 1200 zł, to każdy z tych nowych telefonów, no, będzie kosztował dużo więcej. No, no poważnie, no, ja tak 1450 bym... miałeś opcję 64 giga, to świat i ludzie, wszystko będzie, wiesz, co, co potrzebne, No, tak? to ja mam tutaj 280 funtów u siebie, więc to jest 1400 też 64 gigowa, więc bardzo mocno się Rafalem nad tym zastanowię i sądzisz, że to jest z tych wszystkich telefonów najbardziej telefon, który możesz polecić. Słuchaj, ogólnie. gdybym zmieniał to bym brał, no nie zmieniam tylko tak naprawdę dlatego, że, że są teraz ważniejsze wydatki i, i tak naprawdę mam, mając dwa sprzęty, w sensie tablet i telefon to nie potrzebuję, ale gdybym y, teraz powiedzmy miał dwa sprzęty zamienić na jeden i zrezygnować na przykład z tabletu, pójść w kierunku właśnie większego trochę pięciosalowca który by miał mi wszystko tutaj zastąpić, to bym pewnie poszedł w kierunku OnePlusa, no bo yy, wiesz za 800 zł można kupić powiedzmy telefon, yy, jeden z najlepszych gdzieś tam, który ma najlepszą właśnie stosunek jakości do ceny typu właśnie Moto G yy, 700-800 zł, tak? a tutaj wiesz kilka stów więcej i masz już w ogóle flagowca, tak, no i, i wszystko pozamiatane. No tak, a poczekaj jeszcze tak na, na koniec jak już wiem jaki telefon prawdopodobnie wezmę, to jeszcze ostatnio jest dużo reklam w ogóle też w, w, w polskiej telewizji na temat tego tel, nowego telefonu od Microsoftu. On tam chyba kosztuje też jakieś 500 czy 600 zł. Wiem, że jest w miarę... Sony, znaczy Boże, Microsoft e... ogólnie poszedł w tym kierunku, że wiesz, oni muszą jak najwięcej ludzi do Windowsa przekonać tak i, i tylko w tym jest moc, więc oni nawet będą yy, w odróżnieniu od Surface'ów, tak? bo zrobili te swoje tablety, które miały być mega super fantastyczne i mega je reklamowali w różnych tam serialach, filmach i tak dalej. I pozycjonowanie produktu, ale Surface'y zawsze były drogie i, i jednak yy, chyba nie znam nikogo, kto się zdecydował, żeby wydać ponad na przykład dwa koła na tablet a no fakt faktem z pełnym Windowsem, natomiast telefony z kolei idą u nich bardzo tanio i możesz kupić yy, na pełnych, wiesz, mocnych bebechach, tylko wiesz, nie będziesz miał do czego ich wykorzystać, to już wiesz o tym, nie? co z tego, co z tego no że tak, będziesz tak, miał w tej tak, cenie tak. ten procesor, jak on będzie nieużywany no, no tak e, dobra Rafale, myślę, że przekonałeś mnie do tego telefonu, jak widzicie rynek telefonów jest dosyć statyczny i niewiele się zmienia, dlatego nie ma co, e, trzeba myśleć i brać, może niemarkowe produkty, ale na pewno najwyższej jakości e, dobra, to tyle, słuchajcie, na zakończenie jeszcze schajtuję coś ja sobie Gitar Hero. Czy Jacku widziałeś listę z najnowszego Gitar Hero, listę 10 utworów, które będziemy mieli? Tak, widziałem, widziałem. No, no. I powiem tylko tyle, że Gitar Hero dla mnie umarło. Jedyne dobre części, w jakie grałem, to było Gitar Hero 3, gdzie było trude Fires and Flames. Pamiętam Nikt doskonale. nie grał ten niezna życia. Dokładnie, tak. Oraz Guitar Hero, Guitar Hero Metallica. I to praktycznie tyle. No jeszcze może tam World Tour, czyli ta chyba czwórka, tam zaraz właśnie po Gitar Hero 3, mm -hmm. też było bardzo fajne. No ale niestety cała reszta już ssała po całości, a jak już w ogóle dopadłem się do Smitha, to nigdy nawet nie spojrzę w stronę plastikowej gitary. E, dokładnie tak. E, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie, słuchacze, e, słuchaj Jacku, e, ja ogólnie czekam na to. Czekam na Gitar Hero, czekam na Rockbenda to były świetne imprezy z tym, z całym sprzętem. Naprawdę świetnie się przy tym bawiłem. Z tym, że oczywiście ze względu na to, że zawsze wolałem RockBenda, bardziej, czeka, czekam na RockBenda, Ale słuchajcie, no macie w internecie listę tych 10, tych 10 utworów, które na 100% będą w grze. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Guitar Hero miał dosyć mocne brzmienia i takie naprawdę no dosyć też popularne. Ale tutaj, co widzimy... To tak na dobrą sprawę. Biffy, Clyro, m może znamy, ale to jest e, jakiś indie pop, rock i w ogóle. Tak samo jest z Alter, z Alter Bridge. A reszty nie znam. I wychodzi... ja mam, Ed Sheran jeszcze się trafił. To Kto go nie zna, to w skrócie powiem, że to jest koleś, który robił piosenki do Hobbitu. No to świetnie. No, to, jest to chyba to, z tego znamy świetnie. tak naprawdę. No, nie? To tak. To, to przy ze Slayerem śpiewa. Supportuje Slayera. E, no, słuchajcie, no, tak. no i wychodzi... Wychodzi na to po prostu, że, że dostajemy gitar Hero, który jest przystosowany do nowego konsumenta, nowego odbiorcy, jakiegoś emo-dzieciaka, czy nastolatka, który lubi indie rocka, który jest teraz stosunkowo dosyć popularnym E, gatunkiem muzycznym e, Dinozaury już niestety odchodzą I tych brzmień już takich mocnych nie będzie No, ta lista jest naprawdę słaba e, Guitar Hero Nowe spóki co się po całości Miało fajny ten trailer Bo ten trailer mi się bardzo podobał Ale wszystko z się e, Starych utworów nie będzie można importować Trzeba będzie kupować nowe gary Do wszystkiego E, więc e, utwory na razie są bardzo słabe w porównaniu do rockbanda, w którym masz jedno. Jeszcze no, nie wiem czy, no? czy słyszałeś, ale najnowsza część rockbanda będzie wspierała gitary z Guitar Hero D czyli coś, co? czego Guitar Hero nie robi Tak. Nie? no właśnie, więc rockbend będzie wspierał sprzęt z Guitar Hero i z rockbanda wcześniejszego plus będzie miał wszystkie utwory, które kupiliście i plus będzie oczywiście nową totalnie grą więc słuchajcie, no Guitar Hero się po całości Activision robisz to źle, źle, nie wiem czy Neversoft to dalej robi, nie tutaj mam innego nie tutaj robi Freestyle Games nie wiem nawet co to jest za producent być może się nigdy nie dowiem jak, jak zrobił mi taką grę, no szkoda szkoda, zobaczymy co będzie dalej no na dzień dzisiejszy gitar Hero Nowe nie, jest, nie będzie zbyt dobrą grą ale zobaczymy co, co czas pokaże wiesz ile może to będzie kosztowało na premierę? Ja mam nadzieję, że to będzie kosztowało, e, mniej niż, e, im implosion na, e, Androidzie. No, wtedy to, to by w sumie, ja bym chęci, z chęcią, z zobaczył tytuł, nie wiem, tak, bo chyba teraz ze Stingstarem. i chciałem, żeby tak było z Guitar Hero, że po prostu kupujemy grę, mhm. za jakieś, nie wiem, dwie, trzy dychy, albo mamy nawet za darmo, i po prostu dokupujemy sobie paki, z jakimiś kawałkami, które chcemy ograć. Ale jeżeli oni na przykład zawołają za ten tytuł, nie wiem, 240 zł na premierę, to ja szczerze wolę po prostu, nie wiem, wejść na sklep Sony, kupić sobie 20 dodatków do Rocksmith'a 2014, czyli prawdopodobnie no też, wszystkie, też, też, jakie są też, też, do metalu, no. tylko do metalu, i będę się o wiele bardziej świetniej, lepiej, gorzej lepiej, gorzej. No tak, czy tylko tam że, i, no. e, tak, tylko że Jacku ja bardzo lubiłem też grać na, na, na tych e, plastikowych e, perkusjach. Sprawiała mi to radość. W ogóle śmieszne jest to, że stare nie będą obsługiwane. No. Co się mogło zmienić w tym sprzęcie, że nagle nie wiem, e, no, nie no, jest chodzi obsługiwane. Ale no Jacku, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze, tak? Również dobrze... to samo, co z tymi z kierownicami do PlayStation no, 4, gdzie na tak... początku. Mówili, że tylko te sygnowane będą działały, a teraz się okazuje, że na przykład Projekt Kars wspiera te stare kierownica niektóreś. Niektóre. Mm, tak, zresztą sobie zobacz, że Rock Band może, to dlaczego Guitar Hero ma nie móc? Przecież on, wszystkie rzeczy mogłeś mieć z Guitar Hero i grać w Rock Bandzie i tak samo, wszystkie rzeczy z Rock Banda mogłeś grać w Guitar Hero. Tak było zawsze, a tutaj w Rock Bandzie teraz będziesz mógł? A w Guitar Hero dziwnym sposobem nie. E, ale Gitar Hero wypuszcza oczywiście swoją nową kolekcję sprzętów, gitary, perkusje i tak dalej, więc wiadomo o co chodzi Jacku. E, dobra, słuchajcie, 30 odcinek, 30 odcinek podcastu dobiegł końca. E, standardowo wchodźcie na padportal.pl Tam jak zwykle Jacek coś stworzy jakiś fajny tekst e, i tam są wrzucane Obecnie nasze Obecnie w odcinki. sprawdzaniu jest 12 recenzji, więc każdy będzie miał co czytać. Tak. Jako teaser powiem, że będzie na przykład Deadman Wonderland, Aon Exorcist, Drakengard 3, co tu jeszcze, Apoteon, które było w plusie, Mirajniki, no, więc Pokemon XY, tego tak. jest sporo, więc każdy będzie miał co czytać. Tak, a ze względu na to, że słuchacie tego podcastu, wiecie, co będzie na portalu w najbliższych dniach. No i oczywiście wchodźcie na naszą stronę, bezimienny.pl, oczywiście jak macie do nas jakieś pytania, wysyłacie na maila, ja to odpisuję, odczytuję, no i tyle w sumie. W 30. odcinku ze mną nagrywał Jacek Kaleta. No dzięki, na razie. Rafał Radomyski. Dzięki, dobranoc. Jak, jak zwykle ja to prowadziłem, Christian Kender. Słuchajcie, za tydzień, za tydzień porozmawiamy sobie z Michałem. Michał do nas spada i pogadamy sobie o Pyrkonie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam już za tydzień. Trzymajcie się, cześć.